Witamy Fantasmagiera, podcastu grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 315. Ja nazywam się Damian Polchaka-Dachman i ze mną są Piotr Kuldanek, jaka Kuldan. Dzień, dobry wieczór wszystkim. I Piotr, doktor Judym, Spychała. E, dobry wieczór, a to my już nagrywamy? Tak, nagrywamy oczywiście. Ja uciekłem, żeby łączyć telefon, jak rzecz na w kinie, ale widzę, że nieco się minęło. No bo to, bo to była taka przerwa właśnie, że teraz możesz sobie damy damy kupić kolej i damy. popcorn i wyłączyć telefon. To jest jedyny antysystemowy podcast w polskim internecie. Jest teraz moda na walkę z systemem. Jeden manatowy podcast wyborczy. Koncik no, no. towarzyski. Panowie, yy, możemy wrócić do jednej sprawy. Tak sobie pomyślałem, że na, na początku, tak z grubej rury, komentujemy newsy, koncik towarzyski. Wracamy do najważniejszej sprawy, polskiego dramatu, nie tego polskiego dramatu, sorry, międzynarodowego dramatu Uhuhu. Hideo Kojime i Konami. Dum, którym dum, nie dum. wiadomo tak naprawdę za dużo. Bo... No właśnie, o to chodzi, że no, ostatnio rozmawialiśmy, jak rozmawialiśmy na, na, na Fantazmy Girodnym, to no, nie mogliśmy dojść do tego, jak to się stało, że w dzisiejszych czasach, kiedy właściwie wszystko wypływa, to wieści o losach kodzimy. Są okryte taką, taką tajemnicą, że właściwie nie wiemy, co się tak naprawdę wydarzyło. Ale na tak jakby, rzeczy. to wiesz, tak jakby to była jakaś mafia czy coś takiego, to oni się tak trochę zachowują zresztą. Może tam coś tak naprawdę jest... na górze konami stoi ta. Jakuza. Jakuza. Ja nie chciałem tego mówić, to A? na was będzie, jakby ktoś do was pukał teraz, jakiś wytatuowany pan. Myślisz, że kolbami w drzwi załomocą. Mhm. No może tak być. Chociaż tak. Ale w każdym razie tutaj wracając do, do, do krzimy właściwie to nadal nic nie wiemy, ale już się pojawiają pierwsze jakieś tam zakulisowe rozmowy z, z jakimiś pracownikami i nawet nagrywane są filmy krótkie, bo krótkie, które mają pewne rzeczy dekonspirować. I e, tej doktorze, ty chyba nawet na taki film trafiłeś, prawda? No tak, on został skasowany koniec końców, więc... Ale nie, właśnie się pojawił znowu, Jezu, bo ja znowu obejrzałem. To, widzisz, to w, ja internecie, ja nie w internecie nic nie ginie. No przynajmniej teoretycznie. Ja... Mhm, ale miałeś okazję zobaczyć ten filmik zanim. Nie, no właśnie, to jest 8 minut, to jest 8 minut. Więc tam nie ma zbyt dużo. E, oczywiście tam e, autor, bo e, to się chyba nazywa Konami versus Kojima. E, I to, a, i to jest utrzymane w takim klimacie, takiej konspiracji trochę, tak? Tak, tak taki, i to jest teoria To jest zmontowane, tak i wyreżyserowane tak w cudzysłowie, przez, o ile się nie wiem, mogę przekręcić, chyba George Widman. Nazwisko zupełnie mnie znane, Zresztą. ale tak, skoro cytujemy jego materiał, to pomyślałem, że możemy wspomnieć kto to zrobił. Ale generalnie ten, ten pan mówi, że rozmawiał z kimś, z, z anonimowym źródłem. Oczywiście od razu zrobił taki naprawdę porządny disclaimer, że jak to anonimowe źródło. Nie da się tego potwierdzić. Nie można pewnych rzeczy też w jakiś sposób sprawdzić. No, trzeba no, przyjąć to, co się... To, co się Ktoś dowiedział, ale też, no, w jakimś sposób, chłodnym okiem na to spojrzeć. I dużo w tym filmiku było o tym, jak to Konami, no, chce odejść od gier. Bo tam mówi się o konsolidacji, znaczy przejścia z, z, jakby, z Konami jako studia do Konami jako, jako nie wiem, jako, jako siedziba, jako, jako, bo tam jest użyta taka terminologia tak studio-based Company, na zamiana na headquarter base company. I cokolwiek to oznacza, to mniej więcej sprowadza się do tego, że wszystkie jakieś studia, które mogły nawet niezależnie sobie działać, coś tworzyć, nie jakieś różne gry, nagle to się konsoliduje. Jest na przykład, nie wiem, e, dywizja audio, dywizja, e, nie wiem, graficzna i tak dalej, i tak dalej. Właściwie nikt nie wie, nad czym pracuje, mhm. że jest takie dosyć duże pomieszanie z poplątaniem. No i gdzieś w tym wszystkim no jest chyba jakiś tam konflikt, y, czy był jakiś konflikt, czy spekuluje się, że w jakimś konflikcie Kojimy tam z chyba z CEO konami, bo Konami ma jednak, y, no mimo że tych kilka, mają parę takich tytułów, które, które no, zarabiają y, dużo pieniążków, ale to nie są takie pieniądze, które mogli na przykład zarobić na na, mm, na przykład na tych wszystkich maszynach takich y, ja nie są mówić hazardowe, bo to chyba nie, nie, nie, są, nie są maszyny hazardowe. Jakieś mają chyba ładne... Czy znaczy one są ładne. zrobione w ten sposób, żeby nie można było tego potraktować jak hazard, dlatego że to są maszyny losowe, natomiast mhm. e, one nie wydają, nie, nie ma tak jak w kasynach, że one ci wypluwają pieniążki, tylko kulki. E, mhm. I potem znaczy, musisz iść paczynko, je tak? zamienić na Mówiła pieniądze. Tak, tak, tak, tak. tak, No właśnie, bo to jest... E, I to jest interesujące. Czy, czy myślicie, że e, rzeczywiście Konami e, ch chciałoby no, dokonać takiego, takiego ruchu, że rzeczywiście nie widzą przyszłości po prostu w grach, że taka marka jak Metal Gear Solid. Ale oni się taka e, Solid, tym pacinkom już aktualnie na tą chwilę? Mi się wydaje, że tak, bo tam nawet chyba jakieś zestawienia zysków są i te, i te zyski są, no, przynajmniej na tym materiale, że tam są jakieś, jakieś liczby pokazane i, i zysk z tych wszystkich innych rzeczy niezwiązanych z grami, e, jeśli chodzi o Konami, są dziesięciokrotnie wyższe, wiesz, ten, ten więc naprawdę e, wideo, e, gry wideo to nie jest ich w tym momencie sztandarowy biznes i tak naprawdę no, wygląda na to, że... No, jak, bo zwykle tak jest. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I tutaj po prostu chodzi o bardzo dużo pieniędzy. Tylko gdzieś w tym wszystkim no, cierpi bożyszcze e, e, growego świadka Hideo Kojima. Ale wiesz to jakby jedną sprawą są kwestie pieniężne i właśnie odejście konami. I mi się wydaje, że to być może nawet będzie lepiej dla Świata, kiedy oni się zajmą czymś innym, dlatego że um, był taki materiał, nie pamiętam, czy to przypadkiem nawet nie był Jim Sterling, który um, opisywał sposób, w jaki konami radziło sobie z ostatnimi grami, w takim sensie nawet czysto-marketingowym. Mhm. Nie radził po sobie. Delikatnie rzecz biorąc, bardzo delikatnie rzecz biorąc. Um, były podawane takie przykłady, że na przykład um, przykłady, że na przykład um, były omawiane gry, które, których na przykład kampania promocyjna zaczynała się tydzień po premierze. Uh -huh. tydzień po oddaniu do sklepów, także... Um, znaczy, tak mnie tak na mnie na było... chwilę ma cztery gorące, znaczy gorące mniej lub bardziej, niektóre są ciepłe, ale takie większe marki, to znaczy Castlevania, no oczywiście MGS-a, znaczy Metal gear w sumie, um, uh -huh. Pro Evolution Soccer i Silent Hill. To są ich tak mi się przynajmniej Przecież wydaje. ta że ostatnia to było od dawna nie było gra. żadnej dobrej gry, więc to tak. No tak, tak. To. No ale ona zawsze, jak się pojawia informacja o tym, że będzie nowy Silent Hill, to tam wiesz, ludzie, ludzie na, na... w internetach się pałują tym. Mm -hmm. Więc można uznać, że ona jest w miarę popularna. Bo kastrowani też to były dwie części, ten po, po remake'u chyba. Te były uznane za całkiem dobre gry, ale bez też chyba jakichś takich rewacji. Nie, nie, no, na pewno to nie były jakieś chyba e, znaczy, ta kasowe przeboje. pierwsza część zbierała bardzo dobre oceny. Właśnie była, tak. była odkryciem, że wow, jak fajnie, Te w studiach się Mercury, Mercury Games, tak. czy tam Mercury coś tam, e, takie zachodnie podejście do Castlevanii z filmikami. Tak, tak, coś, coś jak Siders, prawda, czyli takie wykorzystanie tak, tak, pewnych tak. elementów właśnie znanych z tego typu gier, ale jednak... Kompletnie nie pamiętam, jak ta druga innego. część się, się przyjęła, no, bo... bo... Ona też była całkiem niezła, ale, ale nie sądzę, żeby, żeby to była jakaś rewolucja. No bo biorąc pod uwagę sprzedaż, nawet tej, tej głównej, takich chyba, mi się wydaje, że jednak najsilniejszy marki, tak? No, czyli nie wiem. -y. właśnie Metal Gear Solid. Co prawda, wiesz, no, Pro Evolution Soccer też jest bardzo, bardzo, czy też Soccer, też jest bardzo mm. silną marką, no, bo oni wydają go co rok, zawsze jest porównywalny z FIFA, ma swoje stałe grono fanów, nawet no tak, w Polsce na tak, ale i tak to jest, i tak jest, cię, to jest sprzedaż, no, to jest, nie wiem, jedna, nie chcę mówić jedna dziesiąta, ale tak może z jedna czwarta tego, co się sprzedaje FIFA. No, FIFA to jest, to jest GTA wśród właśnie gier sportowych, nie? i pro i, i, e, evolution Soccer, no mówiło się o tym, że jest strasznie w tyłu pod względem technicznym. Jakby zostali ci fani, którzy po prostu, no nie wiem, albo bardzo lubią pro evolution Soccer, albo, no, nie wiem, może szukałem czegoś wyjątkowego, co im dostarcza ta gra, ale tak naprawdę większość ludzi, którzy lubią piłkę nożną, którzy tak grają casualowo, którzy się nie, nie interesują, nie interesują ich jakiejś marki i tak dalej, e, ale chcą dobrą piłkę, to sięgają po FIFA. I, i, i to też... Z drugiej strony, taki... ostatnio ostatnio od kilku części FIFA zbiera dosyć cięgie baty, jeśli chodzi o opinię, że, że bardzo mało się zmienia, że zmienia się nie to, co powinno, że oni nastawiają się na jakieś tam pierdoły, dzięki którym mają mikropon transakcje. Co prawda, tak, no, To prawda pewnie masz rację, że W każdym razie w każdym wychodziłoby na to, że nie mają zbyt dobrej, realnej konkurencji, tak? No tak, no właśnie. Inwestują w takie drobne zmiany. Natomiast pieniążki i kwestie gier flagowych konami, których jest jednak na lekarstwo, to jest jakby jedna sprawa, natomiast jak... Mm, ten rodzaj takiego aktyw, aktywnego działania na rzecz no w zasadzie na szkodę kodzimy, tak? No bo on jest de facto wymazywany z, z, ze swojej własnej historii. To Dokładnie. wymazywanie nazwisk, no moim zdaniem, to jest delikatnie rzecz biorąc chore. To jest takie czy to jest dziwne przede wszystkim. No właśnie, to, więc to by świadczyło o czymś więcej niż tylko po prostu, nie wiem, chęci zmiany, w, nie wiem, polityki, działalności. Wiesz, to, że, wiecie, to oni, działalności, oni, mogą, nie oni mogą przejść na, na, na coś innego niż gry wideo, natomiast tutaj to raczej mi się wydaje, że to jest rodzaj jakiejś kary albo jakiegoś takiego... Jakaś wendeta. Jakiegoś konkretnego konfliktu pomiędzy właśnie... Tak dyrekcją Konami o Ale wiecie, w międzyczasie sprawdziłem... w na międzyczasie sprawdziłem i nie byłeś daleki od prawdy, bo FIFA oczywiście podaje za widzi czarstw, więc to tam statystyki mhm. takie, jakie są. FIFA około 15-16 milionów, PES około półtora. No, to... Chci -chciałem 10, 10 Chciałem powiedzieć 10, ale tak bym sobie, wiesz, ugryzałem się w język, no bo to tak, z głowy, nie? No to widać, że proszę. Ale, yy, a propos Kodzimy, może się po prostu wkurzyj na Kodzimę, bo Kodzima za każdym razem, jak robiłem GSA, to mówię, że to jest, yy, to jest ta opus magnum, yy, ostatnia część, yy, kończę z MGS-em, i by nie wychodziła kolejna, prawda? Bo miało tak być z czwórką. To miało być absolutne zakończenie yy, tej historii. Ale okazuje się, że no, znaczy, no, moim zdaniem chyba dobrze dla, dla, dla, ja nie wiem ile, ile kosztowało na przykład zrobienie Ground Zero, ale yy, w, została bardzo dobrze przyjęta. Ground mi się bardzo podobało. No właśnie, no, i, więc, oni szli w bardzo dobrym kierunku, jeśli chodzi o MGS-a, bo... bo znaczy, oni zawsze bo szli to... w dobrym kierunku, jeśli chodzi o MGS-y, dlatego, że nawet jeśli weźmiesz jakąś tam ciągłość, mniej lub bardziej odjechaną i zakręconą i fantastyczną w sensie fabularnym i, i, i, i całego tego świata, to oni tak naprawdę z każdym kolejnym MGS-em trochę próbowali czegoś nowego. Oni dużo ryzykowali mhm. tak naprawdę. Prawie za każdym razem w MGS-ach jest trochę zmienione sterowanie, zawsze się pojawia jakaś nowa mechanika, albo część rzeczy na przykład jest usuwana na rzecz zupełnie, zupełnie innych jakichś tam drobiazgów, mhm. związanych czy to ze skradaniem się, czy z kamuflażem i tego typu rzeczami. To nigdy nie są. czy znaczy myślę, że byłoby nieuczciwe nazywanie kolejnych MGS-ów bezpiecznymi sequelami. No nie, no nie, nie, tak, nie. No tak. przecież to, co się stało z drugą częścią, kiedy to oni podmienili w ogóle głównego bohatera na Rajdena, na to, był, to, był to było wyjątkowo szalony zalik. To było bardzo, to było bardzo Mistrzowskie wywrotowe. Mistrzowskie zagranie Kojimy tak zwane. To było bardzo wywrotowe, także oni nigdy się nie bali eksperymentów, natomiast jeśli um, mielibyśmy na przykład mówić o tym, um, znaczy pokłosiem tej sytuacji jest jedna bardzo nieprzyjemna sprawa, a mianowicie... I tutaj wydaje mi się, że Kojima Productions nie przewidziało tego, albo nie wiem, może, być może zobaczymy jeszcze, jak to, jaki będzie finał tej sprawy, ale przypuszczam, że wraz z prawami do marki Metal Gear Konami ma również prawa do silnika Fox Engine. I to jest największa tragedia tego całego zamieszania w tej chwili. Bo oni zrobili taki silnik, który de facto mhm. i, i mogliby licencjonować. On jest na tyle uniwersalny teraz, że można by go zastosować spokojnie w innych grach. I ja mam wrażenie, że przynajmniej przy, przy okazji Ground Zeros ta kampania wyglądała troszkę tak, jak, jak to Epic reklamował swojego Unreal'a. Mhm. Te wszystkie rzeczy z efektami pogodowymi i tak dalej, ze zmieniającą się pogodą, czy w ogóle realiami, tak oświetleniem w czasie rzeczywistym, to wyglądało trochę tak, jak, jak właśnie, jakby to miało być licencjonowane. A jeśli to, ma, jeśli, to jeśli Konami zamknie kompletnie swój swoje drzwi, jeśli chodzi o branżę gier, to ten silnik po prostu zostanie tam utopiony i te wszystkie pieniądze, no, które ciekawa. zostały utopione. Ale bo, ale, no bo ja jestem trochę ciekawy właśnie tego Phantom Payne, no bo przede wszystkim e, ten Otwarty Świat, po drugie Keith Sutherland, Jack Bauer, no, są przynajmniej dwa powody warto warto po oprócz wielu innych, e, oczywiście, ale powiem wam tak, że trochę żałuję, że Japończycy to mają taką inną kulturę wiecie, że, że nie mają swoich kanałów na YouTubie i, i nie, nie mówią otwarcie o pewnych rzeczach, wiesz. Tak no, a, Słuchaj, są firmy, które mają. Nie wiem, czy widzieliście dzisiaj pojawił się film zapowiadający występy Night na 3 I wow. był to film, w którym Reggie e, przypomina sobie rok 85, w którym była <słuch> gra sportowa i w którym były zawody sportowe w, właśnie w, w, w Nesa. I idzie na siłownię, gra na Wii, gra właśnie w te stare gry, to jest kompletny kosmos. Nintendo nie ma chyba drugiej firmy, która ma tak wyluzowane do siebie podejście, przynajmniej do, do swojego szefostwa. Wiesz, jak tam nawet znaczy, ani... boni bo, bo, oni, bo oni nawiązują do tego, do takiej, takiego czysty, tej czystej zabawy, że oni nie, nie mogą iść w powagę, bo bo y, ludzie nie kojarzą Wii z, z, z nie wiem, z, z niczym poważnym, w sensie no, z, z poważnymi grami. O, tak to powiem. Więc jak oni nawiązują, zawsze ten Mario, to jest ten Mario, Mario, Luigi, no nie wiesz, taki zwariowany, taki, taki e, lekko kopnięty, bo, bo to jest właśnie ich target. Więc te wszystkie ich filmy, nawet ten te Nintendo Direct, prawda, te, te odpakowanie w białych rękawiczkach, no. jak się nazywa ten ten pan? E, pewnie będziesz wiedział. O, przyłapałeś pamiętam. Ale mam, mam, jego twarz przed oczami, natomiast. Tak. Miyamoto chyba, tak? Tak, się nazywa? tak. To on zawsze w tych białych rękawiczkach robi te unboxingi, tu gra w zelę i tak dalej, ale to, no niby to jest na poważnie, ale to oglądasz jak jakiś sketch Monty Pythona. Znaczy, to, ty myślisz o, ty myślisz o Iwacie. A, a miyamoto to jest Iwata. gość, który stworzył. Od Mario. Od Mario, a Iwata to jest, to jest Chairman, tak. się tak wyrażę. Tak, tak, tak, tak. Dokładnie. No ale tam w ogóle więcej rzeczy się dzieje. Ja regularnie oglądam ten Directs. Kiedyś był poświęcony jakiejś grze... Już kompletnie pamiętam, jak to się nazywało. To było połączenie Simsów i tamtych Animal Crossingów, gdzie właśnie mm. na filmiku byli wszyscy, zarówno Reggie, jak i Iwata, jako te ludki w tej grze i na przykład tak, tak, Reggie tak jakby przedstawiał to ze swojej osoby i był motyw, jak to podrywał jakąś panienkę, po czym nagle przychodzi Iwata i on mówi, o, nie, ja wolę Iwata. Wiesz, no... Ci... Jakie seksistowskie, prawda? No Absolut, wiadomo, absolutnie, że... Jakby inaczej. Już, już na pewno piszę artykuł na ten temat. Tak, tak, tak, tak. Ale co mm, by było coś takiego zaskakującego na, na, na, tym, na tym filmiku, że ty oprócz, oprócz oczywiście tego, tego takiego powrotu do korzeni, takiej granie na sentymentach, czy, czy widać było na przykład, nie wiem, zapowiadanie jakiejś nowej gry? Nie, nie, to... Mario Kart 9. Kompletnie nie, kompletnie nie, tylko element Aha. humorystyczny z tego, jak to wiesz, Reggie, który jest przecież dyrektorem e, ten do USA, robi z siebie idiotę, mm -hmm. bo to inaczej nie da się tego nazwać. Jak jest ubrany w shorty i, i wiesz, i robi pompki na, na macie z lat 80. do gry w jakieś tam wyścigi, kolarzy. Mm -hmm. No ale a propos takich różnych ciekawych, ekscytujących, ekscytujących rzeczy, to na pewno, na pewno nie, nie udało wam się uniknąć o, tej, tej, tej, tej fali entuzjazmu e, wypływającego. E, od recenzentów o Wiedźmina, trzeciego Dziki Gon. Ja szczerze mówiąc, że czytałem pobieżnie parę recenzji, ale właśnie takie łatkie jak Arcydzieło, 10 na 10 i tak ja dalej. Mówisz o zachodnich to... recencjach, bo ja polskich nie czytałem w ogóle, bo one są absolutnie nie... Wiesz... Gamespot zdaje się dał 10x10, Eurogamer.pl dał 10x10. No to nie. Eurogamer, no, więc... Eurogamer, ten właściwy Eurogamer napisał taki dosyć ładny artykuł, ale to jeszcze w zasadzie wersja preview, to znaczy oni tam chyba napisali, że grają dopiero tydzień, dopiero tydzień. Mm -hmm, mm -hmm. ale są bardzo, bardzo zadowoleni właśnie z tego, jak ten świat jest zbudowany i to, że te zadania nie są takie oczywiste tak. i to, że niektóre wybory nie są, znaczy, że wybory nie są ci tak podane na tacy typu, to jest tak. czerwony przycisk, to jest, to jest niebieski przycisk i teraz wybierz, czy chcesz być złym Hanem solo mm -hmm. czy dobrym Paladynem. Tak. Um... E, Poligon jeszcze gra też, bo oni powiedzieli, że oni czekają po prostu aż wyjdzie gra oficjalnie, bo oni chcą przetestować multiplayer, żeby ta ocena była kompletna. What? To bardzo dziwne, przecież oni są akurat znani właśnie z tego, że... A przecież tam nie będzie multiplayer. No to no taki dowcip mój. Patrz, wiesz. sprawdzasz, czy nie śpimy. Chyba tak. Nie Chodzi o to, że, że Poligon jeszcze zdaje się, nie dał recenzji. Nie dał, i właśnie ja to się tego... Się tego ale oni bo ja tego redaktora do, do znam z podcastu, bo on nagrywa tak właśnie też podcast Rebel FM i on w piątek właśnie mówił, że nie, nie wiem, jak on to zrobi, bo ma dwa dni chyba, żeby przejść Wiedźmina i trzeci dzień, żeby napisać recenzję. Widać, że się chyba nie wyrobił z tym deadline'em, skoro jeszcze tego, tego tam nie ma na, na, na tym. Ostatnia recenzja Więc. na poligonie, jak ja pamiętam, to chyba było co? The Odblad chyba, albo, chyba albo tak. jakiś chyba jakieś inne ale Pokemony. Ale według ale do... do... według Metacritika, jedną z najniższych ocen, jaki dostał Wiedźmin, to jest od Destructoida i jest to 8. Hmm? <laughs> Wiesz, no to, to jest gra skazana na sukces, dlatego na przykład mnie nie interesują specjalnie recenzje, bo ja e, wiedziałem, że to będzie dobra gra, a czy to będzie już arcydzieło, w, w, w, no, na miarę, w, nie wiem, jakich? No teraz próbno mi nawet znaleźć jakąś inną grę, którą, tak powiedzmy zostawić, bo, bo nie, na przykład nie, nie dla każdego, na przykład GTA jest, seria GTA to, to są arcydzieła, nie? bo to jest też specyficzne, bo to jest wszystko rzecz gustu. Widziałem, tak. już. GTA że to jako zjawisko jest arcydziełem, natomiast GTA jako serenie jest arcydziełem, bo oni od lat robią jedną i tę samą grę tak naprawdę. Tak samo jak Ubisoft, tylko że dużo, dużo, no, dużo lepiej. I no to, że, tak, rzecz, ale że zakresu... ona się nie ukazuje rocznie, tylko, tylko raz na kilka lat sprawia, że mm -hmm. jest ten efekt świeżości, prawda? Ale to jest cały czas ta no sama tak, gra, ale to naprawdę. też generalnie za każdym razem jakby oni to robią bigger, better, nie? I, i, I more better. To też jest, że potrafią skalować, jak się skalują po prostu te, te konsole, tak oni skalują ten świat, to, wiesz, to, wiesz, to że wizualnie. To Wpadek, bo Ubisoft, nawet je jeżeli byśmy patrzyli pozytywnie na ich gry, to one i tak są, za a to są niedopracowane, a to jest jakiś problem z y mhm. mikrotransakcjami, a to coś nie działa, a to coś tam. Tak. A w przypadku GTA, te gry jak wychodzą, to one naprawdę są w pełni działające. Mhm. Ale tak, wracając do Wiedźmina na szybciutko, to y nie, nie boicie się tych wysokich ocen. Będziecie grali w Wiedźmina. Kiedyś, wszyscy to będą tak. w Kiedyś nie, tak, w natomiast... nie rozumiem, że tutaj to obstawiamy. Ja wersja pc Tak, Kudam. oczywiście. Ja nie wiem, konsolowa, ale nie wiem, która jeszcze. Doktor Judym? No, oczywiście, że PC będzie tańsza i, ten, i może. A, Master Race, no, ty nie, nie hmm. musisz się tłumaczyć, hmm. Pierwsze. <laughs> Master Race Nie, ja, nie ja akurat zupełnie nie lubię tego terminu uważam, że koleś, który to wziął na poważnie był krytynem. W sensie, tak? no w sensie ten PC kto, Master. Kto to Nie mam pojęcia, to, był... to był, ale PC Master Race, znaczy, ten, ten, ten, ten termin Criacji. pochodzi od jakiegoś. Natomiast jakiś kredyt no wziął to na poważnie i stworzył najpierw taką grupę na, chyba na Steamie, później na, na YouTubie. Wiem, że, wiem, że oni są kuratorami, robią normalnie za kuratorów na mhm. Steamie, także, pukni no, puknie się człowieku w czółko. Ja Troszkę. czytałem jakiś siartuku, chyba na poligonie albo gdzieś indziej, jak to właśnie, jaka to jest kompletna bzdura, że gracze Petatowi i tak naprawdę z dumą mówią o sobie, niczym naziści mówili o sobie, że to jest No to tak trochę jest. To jest taka retoryka nad No teraz właśnie wiesz, jak ty teraz w tej jak, tak, tak, to stawiasz takim świecie, to właściwie to nie wypada. Słowo na M e Rejs, rejs. Dla mnie ciekawe e... jest to, jak, mm -hmm. jak Wiedźmin, jak bardzo z Wiedźmina będą cieszyli się inwestorzy, znaczy akcjonariusze, projektu, co do co? projektu. Dlaczego wy tak robicie, Bo... że ja pieniądzach? Mam... To jest coś, o czym tak naprawdę nie, nie dostaniecie ani łamka z tego. Jest to nudne jak flaki z olejem. czy znaczy, wiesz co, ja ci ja, ja, powiem tak, wiesz czemu? Dlatego, że ja jakiś rok temu, czy półtora roku temu zastanawiałem się nad kupnem tak po prostu, just for fun jakiejś ilości akcji Wiedźmina. To było, nie, nie pamiętam, jak, jaki okres mm -hmm. czasu, czy znaczy, nie Wiedźmina, tylko co do projektu. Tak. Te nie pamiętam, kiedy to było, ale wiem, że one wtedy były za jakieś 8 złotych. I spojrzałem o, sobie z ciekawostki. No to, to było w trakcie developingu gry, tak naprawdę, nie wiem, czy półtora roku, czy dwa lata temu. I wiesz, teraz chodzą po 22, 23 złote. No i trochę, Na trochę... Na 24, bo ja mam, 24. bo widzisz, bo teraz wspomniałeś, to nie jest temat oczywiście do dyskusji, ale to, jako anegdotkę wspomnę, że ja mam kolegę w pracy, który sprzedał teraz akcję, chyba dzień... A, dwa, ja, mógł temu. tydzień poczekać jeszcze. I mówi, kurczę, ale ja mówię, no słuchaj, miałeś, mówiłem ci, poczekaj do premiery i dzień przed premierą sprzedaj. Bo zwykle wtedy lecą w dół. No, nie posłucham. No ale te, te, te, te, tak to bywa czasami. Ale y, ja rozumiem, że, że, że do Wiedźmina wrócimy, jak już wszyscy będziemy zagrać, bo naraz, no, niestety nie mamy tak dobrze, jak recenzenci. Musimy czekać. Premiera jest 19 czy 15? Bo mi się ciągle myli. Chyba 19. E, 19. Bo 15 to jest o, to jeszcze za dwa tydzień. Dopiero. Nie wiem, jak ja to wyczułem. Tak, 19, bo nawet widziałem takie hasztagi. Że... części się już denerwują, bo tam zaklinacz dopiero też chyba właśnie 19. Ale co to jest w ogóle za data 19? To jest wtorek zdaje wtorek się, nie? chyba. Tak, wiesz, wyśrodkowali hmm, pomiędzy tak. piątkiem a poniedziałkiem. Tak, w Europie gry wychodzą w, w piątki, w piątki chodzę, a w w, Ameryka, w Ameryce w, we wtorek. I tu widzę, że tak wybrali amerykańską datę. Czy to jest taka międzynarodowa, nie? Ale na Gogu już można robić preload. No już niektórzy tam, ja. już znajomi już mówili, że już mają. Już, jest, już, już się coś, pojawił coś, coś na Torentach. Tak, już, już, już miałem. Teraz Ty tylko na Kraka z... czekałem z Goga. o to koniecznie. Tak. koniecznie. <laughs> ale a propos tej Ubisoftu, bo co wspomnieliście o Ubisofcie, yy, wiecie, co się, pojawiło. Wiemy, co się no, pojawiło. Nawet nie oglądałem, mówiąc szczerze. Tak a ja oglądałem. oglądałem. Powiem tak, że fantastycznie ten render wygląda. I Naprawdę mają genialne... te. Znaczy to jest renderowane na silniku, ale tak pięknie, jak to wygląda, to, to ten... No oczywiście tutaj mówię o... To tak przeskoczyłem e, myślą. Assassin's Creed Syndicate. Czyli najnowsza część, A dlaczego nie w ogóle zmienimy nazwę? Bo to się miało nazywać wcześniej Assassin's Creed Victory. To by się świetnie nadawało, bo to będzie w wiktoriańskiej Anglii. A... No ale może teraz będziesz miał tą gangi, które będą się ze sobą tłukły, to może teraz no. Syndicate. No właśnie nie wiem, o co chodzi tam. Bullfrog współpracuje hmm. z Ubisoftem teraz. To było dobre. Bo ja no ja to nie wiesz, rozumiem tego tam, kontekstu, to, tej nazwy tam, tam Syndicate. Może ktoś do, do podobaga, do nie, będzie, Może przeskok mm -hmm. do przyszłości będzie taki, że właśnie będzie część siedziała w tam, że tak naprawdę Dokładnie. ta, jak tam ta się na nazywa ich mniejsza? Abstergo. Abstergo, tak. bo to no Gdzie swoich agentów szkoliła. Już coraz bliżej, już niebezpiecznie się zbliżamy, wiesz, do, do, do, do, do tego roku 2000, którego. nie ja grałem nawet zbieram. minuty w Unity, więc Wiktorii yy, na razie, znaczy, Syndicate na razie mnie w ogóle, ale to w ogóle nie interesuje. jako to wygląda bardzo podobnie. W sensie, w sensie, w sensie znaczy, i technologii. No tak, tylko jedna rzecz jest zmiana, bo... Bo, znaczy, asety to jest jedna rzecz. Druga rzecz to zrezygnowali całkowicie, ale to już było chyba wiadomo, z multiplayera, który jak na Unity to działał tak sobie. E, ludzie nawet nie mogli sobie pograć tego kopa, który miał być taki cudowny i tak dalej. To mogli to naprawić, ale jakby oni postanowili, żeby zakopać, okopać się, porada nie... Unity nie istnieje, daliśmy wam darmowe gry, za tego Season Passa, my tam już nic do tego Unity nie będziemy dokładać, zajmujemy się nowym tytułem, no bo już wrzesień, październik się zbliża, a, a nowy Assassin's Creed musi wyjść, więc e, zazwyczaj z multiplayera, zauważyłem też, że ten wiktoriański Londyn, on bardzo ładnie wygląda na tym, bardzo przejrzyście, ale na przykład ma dużo mniej ludzi na ulicach. Przede wszystkim, przede ludzi... wszystkim widziałeś te fragmenty z jazdą, no. Tak, boże, tak. nie, nie karocą, nie twanem, tylko właśnie, kurwa, <głupoty, <głupoty, głupoty gadam. A, ja a karetą. są niby powodem, dla którego nie ma multiplayera, nie wiem czemu, ale. Tak Ale w tym momencie nawet słabo to wygląda jeszcze. To znaczy, zauważyłeś, Damianie, że strasznie jest, strasznie dużo rzeczy ci wyskakuje przed oczami i ten system znany jest właśnie z Gier, z Otwartym Światem i nie tylko, czyli ten dynamicznie zmieniający się poziom detali. Jak ci wskakują mm. bardziej skomplikowane mm. modele na, na, na rzecz tych, tych mniej skomplikowanych, które były wcześniej w oddali, strasznie to widać. Jak się te modele zmieniają? Czy cały czas tak w ogóle pop, pop, pop wyskakuje ci co sekunda? Ja, ja nie widziałem filmiku, ale z tego co słyszę, to mówicie, to brzmi to tak, jakby Ubisoft, w co absolutnie nie chce mi się wierzyć, poszedł po raz do głowy i przedstawił faktycznie film z rozgrywki, a nie render. Nie, nie, to jest Jeżeli to jest nie -alpha to źle footage, oni to nazwali. I się wszystko popuje. On jest, on jest podpisany jako preampafuty, że on mniej więcej wygląda tak, jak wyglądał Watch Dogs 3 w 2013, więc nie, wygląda no, ale te bardzo pierwsze, ładnie, te efekty to efekty świetne kolory. super. Tak, ale, no, bo to naprawdę dobrze wygląda, tylko po prostu są, e, to wygląda wtedy, kiedy masz właśnie, oglądasz to na YouTubie i, i e, nie zwracasz uwagi właśnie na to, to co Piotek wspomniał, na te pop bo generalnie w animacja postaci, w takie tam jest taka, w, bo tam jest oczywiście kilka scenek w międzyczasie, nie, między tym gameplayem pokazanych, no, te postacie wyglądają świetnie, rewelacyjnie, dużo lepiej niż, niż w poprzednich częściach, więc jest, ja tam widzę ogromny skok e, w, ale też technologiczny tam jakościowy jeśli chodzi o grafikę ale też domyślam no nie się nie że grafika moim zdaniem jest taka jak w a momentami tam już po, po tym takim mm -hmm. po tej takiej wstępnej prezentacji arsenału tego asesyna, mm -hmm. są takie fragmenty gdzie on tam łazi po ulicy skacze tak. po dachach zeskakuje później ratuje to nie robi wrażenia ratuje potem właśnie jakieś tam cywili przed przed takimi i te animacje są strasznie drewniane nie głównego bohatera no. tylko właśnie tych takich misji w ramach tych misji no pobocznych wygląda to naprawdę beznadziejnie nie, nie, nie wiem ty, nie wiem jak to bo się słabo. nie załapałem ale wiesz te dachy wyglądają słabo. Nie ogóle Nie, tak, bo on, nie tam tam taka... Dachy wyglądają słabo na na Nie, bo tam, bo generalnie chodzi o to, że już, że w takich grach, gdzie jest, gdzie masz ten taki brud, smród i tak dalej, to to gówno, to, to, to tam ta pleśń, wiecie, te, te plamy, te, te, te odbarwienia, nie... one tworzą taki niesamowity obraz, pejzaż. A, a, a moim zdaniem właśnie zbyt sterylnie pewne rzeczy wyglądały. To no, na tych na dachach, paralaksie. na tych ścianach, to się bardzo rzucało. A to, co mnie tak nie przekonało, to to, to to zrobienie z tej gry takiego Batmana. Naprawdę, tylko brakuje, tak, żeby on miał taki skrzydła, Tak, Przecież tam grappling ma ten, on ma taki, taki chwytak. No on ma grappling hook, no, tak, nie musisz się spinać już. Zapomnij o tym ciężkiej spinatce, zapomnij o tym takim dodatkowym haku, który miałeś w Revelations. Teraz masz normalnie harpun, czy ten grappling hook, czy jak oni to nazywają, i sobie możesz wejść na budynek bez problemu, możesz się huśtać jak Spider-Man lub Batman. Naprawdę, tylko mi brakuje tego, żeby on miał pelerynę, którą może rozłożyć jak Batman i szybować na tym. Bo szybowanie już wiemy, też było w Assassin's Creed 2, ile się nie mylę. I tak, w dawno, nie. dawno temu. Ale wiesz co, może oni się dogadali po, dogadali po prostu z Warner Bros., tak? No bo to jest przecież Warner Bros. Montreal. Ja no, może stwierdzili, no, że tak to... zrobią jakiś taki multiwers albo coś i tak powoli będziemy stopniowo graczy nakłaniać. Mi się wydaje, że... Batmanie już więcej... jakieś wieże radiowe były, tak? To chyba w tym Warkam no, tak. Origins? Tak, w Origins. No, ten taki ten taki nierobiony przez rok steady. No tak, tak a... właśnie, tak właśnie. Kowaczek, ja już straciłem, no, że tak powiem. Ale teraz jakoś nowy wychodzi niedługo. No Arkham Nice, no to z tak, z czołgią, tak, który z wygląda z de facto jak Arkham City 2.0, ale to. No tam w, jakieś nowe rewelacje się pojawiły na temat broni, że ma jakąś... Więcej Batman żołga. ma jakąś czołgią. anty... Y, y, y, jakąś miał snajperkę, która pozwala w, tak wytrącać broń z ręki bandytom, czy w ogóle, że ta broń eksploduje, coś, coś tam takiego. No bo. to jest snajperka, która strzela trzy pociski na... Y, y, maksymalnie ma w magazynku, czy coś takiego i właśnie no takie dziwne to jest. Akurat mnie te wszystkie takie, te fajerwerki, to, to pójść się już w taki totalny kosmos, czyli e, Batmobile. No, no musieli coś dodać, no nie? I to, to co, co jest najbardziej taki cool ze świata Batmano, nie? Batman. To jest e, batmobil i, i ten, i jak się nazywa ten Bat latający? Bat samolot? Uh. No nieważne, ale wiecie, batjet Niech to będzie. No, to są takie Batman, rzeczy, które chyba. najbardziej u Batmana są cool, nie? No to co zrobili tego bat, e, batmobil'a tylko cały ten całe to taka, taka siekanka, całe to takie, te, te eksplozje i tak dalej, to, to, to mi nie pasuje po prostu w tym świecie. E, oczywiście to Rocksteady robi tam, mogą mnie, mnie zaskoczyć bardzo pozytywnie. Ale Rocksteady robiło też Arkham City przecież, nie? Tak, no ale tam chyba nie było takich eksplozji. Tam był po prostu otwarty świat, dużo takiego chodzenia. Tam było strasznie dużo fetch z... questów, było. Nie, nie wiem, ja jakoś tak, mhm. tak, jak, tak jak mi się Arkham Asylum bardzo podobało, tak prawdę mówiąc, Arkham City mnie zawiodło i to dosyć konkretnie, bo to właśnie jest taki bardzo bezpieczny sequel, taki prawie, że Ubisoft The Game. A znaczy, jest było tylko, dużo rzeczy zabiegły. takich e, interesujących, ale na przykład mniej jako takiego kompulsywnego gracza, czasami jak widzę te, te, te znaki zapytania, które one są tak, tak cwanie ustawione, że ty je widzisz i, i, i chcesz je zdobyć, ale to zdobycie ich to zwykle jakaś właśnie taka zęcznościowo-logiczna pułapka, w którą... Plus na ci, przykład może to się to okazać, że nie masz w ogóle takich narzędzi. To było to różnica potem, między jest. właśnie Arkham City i Arkham... Jak pierwsze na Asylum, tak? Arkham Asylum. Asylum. W Asylum zrobiłem absolutnie 100% i wszystko, co tylko się dało, a w City już mi się nie chciało. No bo wiesz, no. w Arkham Asylum miałeś chyba max, nie wiem, ze 100, może 150 tych znaków zapytania do zebrania, natomiast w Arkham City masz ich ponad 300. No to, to już... jeszcze chyba część jest tylko dla kobiety koło, To Tam jeszcze jakiś podział? Tak, tak, tak, tak. jest jakiś taki podział dosyć konkretny. Także panowie zbyt dosłownie potraktowali tę zasadę bigger, bigger Czy... better and more no. badass, bo po prostu... 100%. Wracając do Assassin's Creed, to może zmieniam jeszcze nazwę SMS Syndicate: to będzie Assassin's Creed London. London Albo, Albo The Assassin's Reaper. Znowu. I znowu jeszcze przy Ubisoftie The Division, ale to chyba nie jest żadne zaskoczenie. Nie w tym roku. Przy, nie wiem, w roku to nie jest najważniejsza wiadomość. Najważniejsza wiadomość jest taka, że oni wynają dodatkowe studio, które pomoże przy zrobieniu tej gry, co znaczy bardzo źle. To znaczy, że jeszcze nie zaczęli? Nie, to znaczy, że gra jest roz... jeszcze większy patchwork. Roz, roz, rozbełtana, rozdziobana na różne no, wiesz, kawałki. Trzeba teraz tak rozdjobana na matce. Jak się patrzy mhm. na listę, listę płac w jakikolwiek, że Ubisoft tu począwszy od Crya przez tam assassiny. No, ale Cry to, w sensie to ostatnie Polska. jeszcze były takie w miarę skupione, w sensie, w sensie takie, mm. takie, no, Ale też chyba tam, tam, tam z trzy studia to robiły, jakoś, Są w miarę mocne, jakoś... natomiast no to Watchdogs był ostatnim takim, o, i tu już były takie głosy wcześniej, że ta gra, że ta gra nie wie tak naprawdę sama, czego chce od świata, no i efekt był taki, jaki był. Mhm. Ciekawostka jak Także... Ciekawostką. Powiedziałbym, że dzięki Bogu w końcu. Szkoda, że nie wcześniej powiedzieli, że już definitywnie nie będą robili gier na PS3 i na 360. Trzy lata myś, po premierze nowej Muszę Powiem Ci tak, że dla mnie to PS3 to jest najlepszy system ever <grym> i mogliby hmm. robić gry cały czas. Nie ja codziennie korzystam z PS3. <grym> Dzisiaj na przykład grałem w Gran, Turi w Gran Turismo 6 i uwielbiam tę grę. Jest najlepsza śmigałka. Ale widzicie, The Division to była gra, która która mnie sprzedała, jeśli chodzi o tą generację, znaczy nie sprzedała, no mnie sprzedała tą, generację, tą nową generację. I to jest taka gra z Ubisoftu, którą bardzo chciałbym zagrać, ale przyznam się, że jakoś tak nie mam takiego ciśnienia, że Boże, nie wyjdzie w tym roku, to co, to tak jak z Uncharted 4, Uncharted też nie wyjdzie w tym roku. No to, no to katastrofa, no nie? A czy należy ci osób, które uważają, że Tomb Raider wyjdzie w tym roku, czy nie wyjdzie? No ja słyszałem taką, tylko właśnie próbuję sobie przypomnieć skąd, że, taką informację, czy taką, tak, taką spekulację, że skoro nie wychodzi Uncharted w tym roku, to IDOS... Czy, czy tam powiedzmy Microsoft nie ma takiej presji, żeby mieć właśnie Tomb Raidera. Znaczy ja, tom, koniec... tom, ja tą plotkę, znaczy plotkę, nie plotkę, spekulację, słyszałem na tej zasadzie, że ponieważ nie wychodzi on czarty, to dlatego przesuwają sobie Quantum Break na przyszły rok, żeby to Quantum Break walczył na czartet, a tom Raidera wypuszczą w tym roku na gwiazdkę po to, żeby zgarnąć, bo Sony nie ma nic na gwiazdkę, po to, żeby zgarnąć, wiesz, te świąteczne szałki. No to powiem tak, ale jeśli, jeśli nie pokażę yy, yy, fragmentów rozgrywki na E3, to ja nie wierzę, że w tym roku. Znaczy, no tak jest te osoby, które uważają, że gra wyjdzie w tym roku, mówią, że na E3 dostaniemy jakiś konkretny gameplay, później no. jakoś pod koniec wakacji będą już preview dla dziennikarzy i tak mhm. październik listopad, premiera. Ale sensie, ja że jakoś nie PC, jestem w to pewien, dlatego znaczy nie jestem tego pewien, dlatego że do tej pory nic nie widzieliśmy. Widzieliśmy dwa lata temu, co? No właśnie jeden to filmik chodzi. i zazwyczaj jednak więcej widać jeszcze przed czasem to ktoś. No, dwa lata rozciągnięte? Nie wiem. Żyjemy w czasach niezatrzymywania obietnic, jeśli chodzi o terminy e, wydania gier, więc ja bym się zupełnie znaczy powiem tak, że kiedyś jeszcze bym się denerwował. Ale muszę przyznać, że spływa to trochę po mnie jak po karce, bo jednak jest partytuł. To no duże jak, wszystkich jak jak już... wychodzi i teraz, wiesz, tak, wyjdzie, i... będziesz niego grał 100, 150 godzin, Dokładnie. Jeszcze kwiatki, 20. Jeszcze Zbierał kwiatki przez 50 godzin, no znajdzie jakiś i tyle będzie w mhm. radości. Mhm. No. Znaczy, ja bym po prostu też chciał, żeby coś pokazali z tego division, że, że okej, okay, pracujemy, zobaczcie, że jesteśmy blisko tej. tej... Tych tych filmów, które pokazywaliśmy wam dwa lata temu, nie? Że to jest, że jesteśmy mniej więcej w połowie drogi ale robimy grę, którą zakładaliśmy. Żeby się nie okazało, ja... że, że zrezygnując z tych tabletów, że zrezygnując z tego, że, że, że ten multiplayer jednak nie będzie w jakimś tam wspólnym świecie. Wiecie o co mi chodzi, że tam było mnóstwo takich fajnych no rzeczy. Tak, taki tak, założyć, to to że to, to nie miał być, być z trzeciej no. osoby, gdzieś raz w koopie, tylko to miał być taki, taki, nie oczywiście MMO, czy tam nie tam Destiny, czy coś w tym stylu, ale taki świat, który gdzieś jakoś się przenika. Poczekaj, żeby... Teraz żyjemy w czasach, w których tak naprawdę, to zresztą też dotknęło Wiedźmina i, i doprowadziło do tych wszystkich Trawa w internetach, że dwa lata przed premierą gry, czy też nawet trzy lata przed na pierwszych, mm -hmm. pierwszych zapowiedziach, jakie widzimy, tak naprawdę dostajemy target render. Czyli jak chcemy, żeby ta gra wyglądała, jak chcemy, żeby ta gra działała. I goście, którzy no. stoją na scenie na E3, trzymając pady w rękach, tak naprawdę po prostu naciskają no, się... na, na pałe guziki. Bo ja pamiętam... Tak. Nie ma to nic wspólnego z faktycznym... Z faktycznym tak, ja pamiętam, jak The Division tam była taka, taka, taki fragment gry, gdzie postać podchodziła i tak idealnie płynnym ruchem. Drzwi zamykała. Wiecie, tam ci przynajmniej sobie kolejne dwa miesiące. Czy bu tak, butelkę wody podnosiła z tego i Adrian Chmielasz po prostu zwracał uwagę, że, że zobaczcie, to jest genialne, nie? Że te, co oni robią, bo, bo, bo rozumiał, no nie jak ciężko takie rzeczy się robi, żeby to było w tym świecie tak, tak płynne. No, ale jak to był render, prawda? To, to żaden problem, no to, nie? To, to nie? Taka była na Adriana ale to zaraz to powiem. Yy, jeszcze jeszcze do tego, do Division i przesunięć i tego, co się ostatnio dzieje, to coraz mniejszą we mnie jest moc radości z E3, która nadchodzi, bo będziemy oglądać trailery, czy też rendery gier, które zagramy za 2-3 lata tak naprawdę. Mm -hmm. No bo jak sobie przypomnimy E3 rok temu albo 2 lata temu, to z tych dużych tytułów, które były zapowiedziane po raz pierwszy jako nowości, to nic nie wyszło. No Unity wyszło, mm -hmm. no bo Assassin's Creed mm -hmm. musi wychodzić co roku, nie? ale... Ale oprócz tego nie za bardzo. Przecież Electronic Arts, który pokazywał pro, project, projekty, jakiś w ogóle gameplay, wiesz, Mirror's Edge, który jest robiony nie wiadomo od ilu lat i, i będzie w ogóle remake'iem. Ale słuchaj, bo ale Mirror's Edge to już jest plotka, że już, już 2016. No tak, to słyszę tą to plotkę czterech lat. Tak samo jak S Beyond, Good and Evil. Ale co ta Adriana Chmielarza, nie wiem, czy widzieliście, dzisiaj Adrian Chmielarz lekko rozpalił ognisko na Twitterze tym razem. A no to Bowiem, też jest sprawa z za związana no, z polskimi gry. Tak, grammi. oczywiście, napisał, że co łączy tam Wiedźmina, This War of Mine i Itana Cartera. Polskie gry, tak. Tak, polskie gry, które mają najgorsze oceny tylko i wyłącznie od Polaków. I się <śmiech> zaczęło tam dyskusja na milion tweetów, ludzie mówili, że pokaż jakieś dane, on powiedział, że nie będę pokazywał. Oczywiście, bo generalnie chyba chodziło bardziej o to, że, że jak zaczynają wypełniać te dziewiątki, dziesiątki. W na, na świecie to na przykład jest parę serwisów, które dało 8,5 Wiedźminowi. A y, jeśli chodzi na przykład o This World of Mine, taki y, prestiżowy, y, prestiżowy czasopismo dla graczy CD Action, czy, czy chyba serwis Gram.pl y, dali jakieś oceny nie wiem, 6 czy 7 na 10, coś w tym stylu, wiesz, w tych okolicach, że This World of Mine, kiedy ona została tak wysoko oceniona na zachodzie i tak doceniona. Więc y, może rzeczywiście coś takiego jest, nie? Bo, ale widzisz, jaki to jest, jak trudno tutaj za, zaspokoić pewne, pewne, pewne, emocje. Bo, że Polacy nie powinni wystawiać ocen w ogóle polskim grom, żeby nie było tych emocji. Bo jak wystawisz ocenę, to tak, albo no tak, dałeś dyszkę, bo to Polska gra. A jak nie, to, nie no, ma no tak, no, chciałeś rodakowi dokopać, dałeś siódemkę, no, nie? I, i, Bo jak nie ten, nie jak nie zrobił, będą recesję, tylko i wyłącznie takie do czytania, to ludzie będą czytali na przykład tylko ostatni akapit, nie w ogóle wyjmując go z kontekstu, i potem będą go cytować, albo będą wklejali, e, w, mhm. przynajmniej większość troli wkleja takie obrazki. TL didn't read, tak? Tak, tak. TLDR, tak. lol. Jakieś gify no, tego typu. Ale już niedługo będziemy mogli, już za tydzień, będziemy mogli się przekonać sami, czy to jest rzeczywiście arcydzieło, i. i... I czy te niskie oceny typu 8,5, wiesz, to takie. Niskie oceny tak, typu 8,5. Jak proszę. można właśnie tak niską ocenę dać 10,5? To trzeba nie mieć serca. Jak to zacytować? Znaczy, nie wiem, nie w jak w, ale low. ja to, ja to pra prawdopodobnie nie zagram, dlatego że ja, ja mam jeszcze na tapecie coś do co no tak. de facto jest, pierw... znaczy, może nie pierwowzorem, ale... ale wiem, że wiem, że twórcy Wiedźmina się próbowali wzorować na tej grze już przy dwójce i trochę im nie wyszło. Ponoć teraz im trochę bardziej wyszło z tego, przynajmniej co widzimy po recenzjach, czyli Dark Souls. Mm -hmm. No właśnie, bo grasz Dark Souls 2 tak. w tą wersję odświeżoną. Jak, to, jak ona się nazywa? Color of the First Sin. Scholar. No i właśnie, i co tam tak naprawdę jest innego? Bo ja słyszałem, o, że... Ja ja mam wiedzieć. Ja gram trochę więcej niż, niż w dwójkę. Aha, aha, Bo ja tam słyszałem, że to po prostu jest. Pozmieniali ustawienia przeciwników. parę, Poziom trudności jest to podkręcony. Dowalili jeszcze trochę. Więc to znaczy no parę rzeczy jednak jest inne. Jak ci się gra, Piotrze? Wiesz, co dobrze tak. mi się gra, aczkolwiek mam wrażenie, że to jest taka. Znaczy to nie jest bezpieczny sequel, tak jak już tak mówimy mniej więcej mhm. w tym, o tych tematach. Natomiast um, mam wrażenie, że, że, on, że to jest taka desperacka emulacja pierwszej części. To znaczy, oni tak się strasznie sp sp sp próbowali spiąć i skupić na tym. Um jak została stworzona pierwsza część i co zrobić, żeby ten klimat podtrzymać i mhm. bez, bez tego twórcy głównego, który odszedł, jak wiecie, wtedy na czas produkcji. Mhm. Um, podoba mi się, że, że mimo wszystko nie, nie uczepili się jakby niewolniczo pewnych rzeczy, to znaczy nie przeszkadza mi na przykład to, co część recenzentów podkreślała, że nie ma już że, że projekt tego świata nie obejmuje już tej takiej zamkniętej pętli, że, że mhm. wszystko, wszystko się ze wszystkim łączy i można, można, um, można zawsze wrócić jakimiś skrótami do do, do tego centralnego miejsca. Tutaj raczej to są takie ścieżki, które się rozgałęziają, rozgałęziają, rozgałęziają i w pewnym momencie trafiasz na ślepy, na, na ślepy zaułek, tak. tak? To wiecie o tym. No tutaj po prostu dużo, dużo rzeczy rozwiązano. Tą, tą możliwość takiej swobodnej teleportacji tymi ogniskami. Tak, i to jest bardzo tak, wygodne. Tak. Generalnie, generalnie to jest tak naprawdę Dark Souls 1,5, tak? Bo jest zdecydowanie przyjemniejsze menu. Jest... Przede wszystkim nie trzeba już korzystać z pacza od e, in, tak. pana, który, który ma Durante. Wszystkie rzeczy zostały zaimplementowane. Wchodzi to fantastycznie na pc przynajmniej. Nie, nie trzeba games for Windows mieć, Nie trzeba mieć games for Windows. Um, chociaż powiem wam, że te, te funkcje multiplayerowe są takie. Um, znaczy, ja nie do końca rozumiem mechanizm, ale to w sumie dobrze, bo to tak powinno mm -hmm. być. Natomiast mam wrażenie, że trochę panowie przesadzili z tą. Um, z częstotliwością na przykład inwazji, albo nie wiem, może tyle ludzi to lubi. W każdym Wiesz, razie, co, ja zależy, jestem najeżdżany. Wiek... Non-stop. No, ale, ale w każdym możliwym miejscu, czy są takie Nie, miejsca? Nie, są takie że... miejsca, w których jest częściej niż, niż, niż w innych, tak. natomiast, natomiast naprawdę był taki moment, kiedy miałem problem z przejściem pewnej lokacji, która była wredna tak. i to na pewno kojarzycie Iron Keep, i tam mhm. jest takie miejsce, gdzie najpierw mi się, najpierw, bo gra oprócz tego, że, że, nas, że jak jesteś jest podłączony do internetu, to nasyła na ciebie, na ciebie oczywiście ludzi, którzy chętnie ci złoją skórę. I tu mam wrażenie, mhm. że tu nie ma żadnego matchmakingu, jeśli o to chodzi. Natomiast oprócz tego, nawet jak sobie wypniesz modem kabelek czy cokolwiek, to przełączysz kartę bezprzewodową, to gra na ciebie nasyła te upiory. Fantomów, tak? tak, Te fantomy, upiory w wersji sztucznej, jako sztuczną inteligencję. I w sumie nie wiem, co jest bardziej upierdliwe, bo, bo ta sztuczna inteligencja ma tak dużo życia. Ja mam wrażenie, że to mm. jest stosunek 10 do 1. Ja mam może jakiś tysiąc, bo Wiesz, gram magię, ale tam to jest też chyba z 10 jest tak... tysięcy, naprawdę. Mhm. albo są, są takie miejsca, e, i też jak już będziesz grał New Game Plus, to jakby te, te fantomy są jakby obstawiane. Znaczy jakby one są w pewnych miejscach. Ja nie wiem, jak to wygląda właśnie w tej, w tej, tej, tej, tej odświeżonej e, wersji, ale, ale w, w pewnym momencie to, jest są, są pewne dużo. miejsca, w których zawsze jakby, że wiesz, że tam po prostu się, tam jakby często są najazdy i jak po prostu lubisz na przykład zaskakiwać przeciwników, bo oni myślą, że tacy są twardzi, to to, to możesz tam się... To znaczy z, Bardzo z, jednej, często z jednej strony miałem taką po... ciekawą sytuację, bo, to, bo um, właśnie umawiałem się ze znajomymi internetowymi na to, żeby przejść to Iron Key, bo, no, bo nie potrafiłem tego zrobić samemu, mhm. um, i, oprócz, tego, że miałem już jednego był właśnie taki, była taka jedna śmieszna sytuacja, kiedy, kiedy właśnie gracz, graczowi się wydawało, że jest sprytny, a, i, i właśnie, właśnie nawiedził ten mu świat i próbował mi, mi złoić skórę, natomiast nie wiedział, że za, za rogiem stoi właśnie kumpel, który, i czekaliśmy jeszcze na jednego kumpel, bo chcieliśmy w trójkę mm -hmm. przejść a oprócz tego tego kumpla, którego tam miałem i on wyskoczył wtedy z za rogu, gra automatycznie z racji przynależności do któregoś z bractw wezwała mi takiego niebieskiego ducha na pomoc, to się tak. dzieje automatycznie Tak. Więc, więc ten koleś z takiego chojraka w ciągu dwóch sekund po prostu dał tak nogę, myśmy się tak śmiali także to po mm. tym względem no... ale wiesz co, to też jest mnie w tej grze w ogóle zaskoczyło w tej części, że nie, nie, nie pamiętam, żeby to było w, w Dark Souls 1, bo bo Dark Souls 1 jak, jak przechodziłem to na pewno miałem dużo mniej inwazji, niż, niż, niż właśnie w dwójce. Ale w dwójce to masz tak, że bardzo często mi się zdarzało, że mnie napadało dwóch gości, dwóch czerwonych. Wiesz, nie, dwóch to i, mi się i... nie, chyba nawet jeszcze nie zdarzyło, natomiast natomiast pojedynczo, naprawdę, raz hmm. za razem. Ale powiem ci, że to jest takie niesamowite, wiesz, to jest, to jest taki przypływ adrenaliny, czasami się wkurzasz, no nie, ale, ale jak uda ci się jeszcze pokonać tych najeźdców, to masz taki niesamowity wiesz, przypływ jakiejś takiej euforii, ja, ja to ja to lubiłem, chociaż czasami to, to było mocno, mocno wkurzające, ale przyznam, że na PlayStation jakoś tak nie miałem z tym problemu, że ta, ta częstotliwość nie była taka uh -huh. po prostu, uh -huh. że to się nie zdarzało tak często. I, i e, na przykład w, w, w Bloodborne miałem tylko jeden najazd, albo dwa. Czyli panowie jakby zrezygnowali i, chyba z tej mechaniki, znaczy w i, sensie, że stanowili ty troszkę, że to jednak było zbyt frustrujące? Ja, ja nie wiem, jak to, jak, jak to było, bo e, mnie napadł raz koleś, tam zacząłem kombinować i, i dosyć łatwo dało mi się go pokonać, ale nie wiem, czy to była kwestia różnicy poziomów, bo to też tego nie zobaczysz, uh -huh. e, czy, czy e, po prostu nie może mu lagowało i tak dalej, nie mógł mnie trafić albo coś. No, mniejsza z tym, ale miałem tylko jedną taką sytuację i też Bloodborne mi się wydaje, że jest e, też trochę taki łatwiejszy. co słyszę głosy, to, to wiele osób przechodzi takim easy modem e, Bloodborne. Bloodborne, przynajmniej tak mi się wydaje, że w Bloodborne jest dużo łatwiej farmić, yy, no, te echa, no nie, czyli ten odpowiednik duszy. Uh -huh. I bardzo szybko możesz zrobić taki wysoki poziom, że właściwie tych bossów bierzesz na raz. No to ładnie. Ja już miałem tak, to że ładnie. pod koniec gry miałem tak, że tam Amidala, to wcześniej, jak pierwszy raz spotkałem, to ok, fajnie, złowiłaś mi dupkę, ja przyjdę później. Uh. A później jak wróciłem, jak już miałem ten wyższy poziom pod koniec gry, to właściwie z, z marszu. No pewnie, ale jak z postami ci się walczy? Ten trening wielogodzinny Dark Souls 1 ten Muscle Memory działa? Tak? Działa troszkę, to znaczy ogólnie mam wrażenie, że to jednak jest łatwiejsza gra może mhm. znaczy przede wszystkim jest dużo łatwiej na przykład jest się połączyć ze znajomymi to w sumie jest dobre, w sensie, w sensie właśnie w kooperacji no i, i de facto ta gra nie jest tak samo jak jedynka, nie jest przygotowana na to żeby była przechodzona przez więcej niż jedną osobę absolutnie mhm. a, bo w momencie wystarczy, że się pojawią dwie osoby a mo może się pojawić ich przecież więcej i, a w tej chwili dzięki, dzięki takim ułatwieniom jak właśnie um, to usprawnione łączenie się pomiędzy regionami plus jeszcze masz ten medalion, który możesz tam kupić w Majuli, um, który jakby ułatwia ci połączenie z graczami, którzy wybiorą sobie w ramach tego medalionu to samobóstwo, masz tam coś takiego mhm. i to bardzo ułatwia sprawę. Nie mieliśmy absolutnie żadnego problemu z tym, żeby kilkukrotnie zagrać ze sobą w ramach tej samej lokacji. Tak. Mhm. Czyli generalnie Podoba Ci się druga część. Ogólnie podoba mi się, tak, tak. No wiadomo, że powtórzenie jakby fenomenu pierwszej części nie było możliwe, w sensie, żeby to było, um, żeby to było dużo lepsze doświadczenie. Podoba mi się, że, że, że, jest, że jest trochę inna. Podoba mi się ten system, mm -hmm. że, że, że to jest jednak tak naprawdę takie, taki system gałęzi, taki system korzeni, że to wszystko, mm -hmm. że, to nie, że to nie musi być tak wszystko, że, że to wszystko się tak nie przenika ze sobą, tylko raczej ma jakieś takie e, ścieżki. No. A, które a widzisz, bo to jest ciekawe, bo ja na przykład ja wolałem to, co było w, w pierwszej części ten i design, ten design wraca w sumie w Bloodborne to znaczy problem jest, e, On nie jest taki połowicznie Problem jest chyba tylko taki, że w, i, mimo wszystko właśnie to, że to wszystko jest ze sobą połączone, jednak e, przy tym rozmiarze świata sprawia, że e, że to ci się gdzieś tam jest w stanie wyryć, że tak powiem, wiesz, w, w głowie w, w, po prostu zapamiętujesz takie rzeczy, a tutaj, tak. tutaj jest problem, jak sobie zrobisz przerwę w Dark Souls'ach dwójce, to jest problem, mm. bo właśnie dlatego, że to, są, że to są jednak takie rozgałęziające się ślepe załuki mimo wszystko. To, to poczucie, poczucie, w... poczucie jednak łączności to, yy, przestrzeni to, że to wszystko stanowi jednolitą całość i u, ułatwia znacznie nawigację. Mm -hmm. uh. Kuldan, cool co ty ostatnio miałeś okazję zagrać? No co, mnie zastanawiała jedna rzecz w międzyczasie, jak, jak was słuchałem o Dark Soulsach, czy taki fan absolutny wyścigów, e, symulacji nie napala się na Project Cars? Jak się nie napala? Ja już gram. O, właśnie. No właśnie, bo, <laughs> y, bo no to, to dobra, to, to, to zanim Kuldanie e, e, cool e, powiesz, co ostatnio grałeś, to jeszcze wrócimy, to wrócimy jednak do, do, do Piotka. A wy już rozmawialiście o Project Cars? Czy jeszcze... A wygracie w ogóle? Czy jeszcze ja nie? to jestem lamą, jeśli chodzi o wyścigi samochodowe, i ograniczam się do arkadów takich jak Forza Horizon Ja też nie jestem, albo Drive Club. Drive to jest wiesz, mój, moja góra fali, jeśli chodzi o symulację w cudzysłowie ogromnym. To jest, coś, to jest bardziej coś pomiędzy Need for Speedem Shiftem, a, a właśnie symulacją. Forza to, Forza to to nie jest. Z kilku względów, tak mi się wydaje. Przede wszystkim, ja miałem zawsze takie wrażenie, że Forza to jest jednak, no może ona znosi jakieś tam znamiona symulacji, natomiast zwłaszcza z tymi ostatnimi częściami, to to jest, to to jest, taki hołd złożony dla samochodom przede wszystkim i to jest gra dla ludzi, którzy lubią, no powiedzmy sobie otwarcie, lubią Top Gear. Ale Top Gear nie jest tak naprawdę mhm. przecież, zwłaszcza w, tej, w tym momencie, to nie jest program, w którym fachowcy rozmawiają o samochodach, niezależnie od tego, czy oni są fachowcami i jakimi. To tak naprawdę jest show, tak? To jest, w, tak. Zasadzie, w zasadzie to jest um, show rozrywkowy, taki jak, nie wiem, Jimmy Fallon, czy, czy tam, nie wiem, Conan to Podoba się takiego. ludziom, którzy, wiesz, nie, wcale nie są fanami motoryzacji. No więc o to chodzi, no więc o to chodzi. No bo tam dużą Dlatego... częścią tego, to jest właśnie tak, jak Piotr powiedział, to jest ten talk show. To, to, to oni to oni mają swoje wie? role, tak? W sensie nie wiem, Clarkson jest, Clarkson jest e, brutalnym, przygłupawym brytolem e, hamskim. Mhm. E, James, James May jest takim lekkim flegmatykiem intelektualistą, a, a, tam, a Hammond jest wiecznym dzieckiem, tak? A każdy mhm. z nich tą rolę odgrywa już od ładnych kilku lat i ludzie głównie dlatego ich oglądają, tak przypuszczam. A, no, się to tak ale oni mają fantastyczne te przygody no mi się, no, mi się tam... bardzo podoba, jak oni gdzieś tam jadą na drugi koniec no, świata no tak, tak, tak, te wszystkie na przykład cigać, nie nie to jest... w Patagonii czy coś takiego to są absolutnie ta. fantastyczne rzeczy, ja też to bardzo lubię bardzo mi się to podoba, czy bo to jest ta, zobacz... teraz już chyba nie będą no już chyba nie no, Nie, teraz to jakiś <grym> czy Take That przejmuje <grym> chyba prowadzenie Tobie Gier czy jakiś inny zespół muzyczny. to się to jeszcze okaże Tobie, ta... no, to znaczy Trio, że się tak wyrażę tam z Netflixem zaczęło jakieś rozmowy prowadzić będzie się nazywała House of cars. Shift, up. Yeah. House of cars. shift Up. House of project... Cars. House of cars. Project, się. project Shift. <głos> Ale wracając właśnie, bo nie dokończyłem tej trochę przedługawiej myśli. Um, mam wrażenie właśnie, że Forza to jest bardziej coś takiego jak Top Gear, czyli właśnie taka laurka złożona samochodom. Um, natomiast to właśnie bardziej chodzi, o, bardziej chodzi o taki show i o to, jak te samochody wyglądają, jak się prezentują. Natomiast uh, Project Cars jest bardziej o tym co stanowi samo mięcho w prowadzeniu samochodu. Niezależnie od tego, jak ta symulacja jest oddalona od prawdziwego prowadzenia samochodu. Um, mhm. Nie ma przede wszystkim tak um, atrakcyjnej prezentacji wizualnej w sensie menu, w sensie tego um, takiego lektora, tych takich wszystkich fantastycznych przejazdów. Menu w zasadzie przypomina tak naprawdę, nie wiem, coś w stylu Windows Phone, też są takie kafle. Nie do końca to jest... Um, mhm. um, nie no, to jest czytelne, ale, ale powiedzmy, że tych informacji tam jest wręcz trochę za dużo natomiast to co jest zrobione absolutnie rewelacyjnie to sam, sam model jazdy mnie się on bardzo podoba, bo to jest taki właśnie trudniejszy shift, który z... wydaje mi się, że to gdzieś zahaczał symulację taką już rasową no ja nie wyciągałem kierownicy nie wyciągałem kierownicy, bo, bo um, no i no, Piotrze, no musisz na Ja no, wiem, go, że to jest grzech, jest bo jak, podobno się, jak bardzo się ma duża... rodzica, no to powinno się z niego skorzystać tak. ale... a jak technicznie, bo ja I tam słyszałem jest jakieś tu... takie ten, że podobno nawet na pecetach coś tam schrzenili i o 60 klatkach raczej można zapomnieć nie, no i mi się Czy wydaje, że na 60 zauważyłeś... chyba, że jest więcej niż 20 samochodów, no to wtedy to się robi trochę gorzej. Um, hmm. Ale przede wszystkim to, co mnie się najbardziej podoba, to to, że udało im się, czego na przykład Forda nie umiała przy bardzo płynnej e, prędkości, um, żeby um, rozgrywki, żeby zmagania takimi słabszymi samochodami um, były równie ekscytujące, co, co jazda z super samochodami, czy, czy samochodami klasy GT, albo wiecie, albo, albo nie wiem, albo Bugatti mm. Veyronem. Żeby to, było równie, żeby to było równie ekscytujące. A tutaj jest. Mimo, że, mimo, że mm, powiedzmy prędkości w takim Renault Clio Cup <laughs> nie są większe niż powiedzmy 130 km na godzinę, to ta jazda jest ekscytująca, bo walczysz jednak z samochodem, walczysz z tą przyczepnością. Mm, mm -hmm. Zasady troszkę są wyśrubowane moim zdaniem, bo i to być może to zostanie poprawione, bo są takie elementy na trasach, gdzie wystarczy, że delikatnie wypadniesz z toru i twój czas zostaje totalnie unieważniony. Są takie fragmenty torów, gdzie jak wypadniesz, to zostaje unieważniony czas twojego aktualnego i jeszcze następnego okrążenia, co może być problematyczne przy, przy sesji kwalifikacyjnej na przykład. No proszę, czyli jednak na poważnie bo to miała być taka zrobiona właśnie gra która podchodzi do, do, do wyścigów w taki, w taki zupełnie inny sposób, że to nie jest gra, w której masz, nie wiem, tysiąc samochodów... Znaczy tam samochodów i zmagań jest do, dużo, do... ale wiesz co, brakuje, czy, znaczy brakuje, moim zdaniem nie brakuje, ale wiem, że, wiem, że przy, przyzwyczajeni do właśnie takich już klasycznych trybów i klasycznego prowadzenia jakby gracza, um, można się poczuć troszkę takim zaniedbanym jako, jako gracz, w tym sensie, że nie ma żadnych punktów, nie ma żadnych rzeczy do odblokowania, nie ma... Jest owszem tryb kariery, ale to jest bardziej na takiej zasadzie, że masz odblokowane wszystko tak naprawdę. Możesz zacząć mm -hmm. od dowolnego mm -hmm. momentu, wiesz, od gokartów po, po, po GT, po formułę 1 um, i tak naprawdę ale to ale od chyba ciebie tuningi, takie elementy właśnie zmiany samochodu, wiesz... Do, do, do pieszczania pewnych elementów. Tak, są, nie wiem, są. I, to, i, I powiem Ci, że to, powiem Ci, powiem Wam, że to działa świetnie. To znaczy, ja miałem na przykład problem z, um, właśnie w tym rzeczonym Renault Clio Cup. To znaczy, mój samochód był, miał straszne problemy z przyczepnością. A, i wystarczyło tylko trochę zmienić, rozkład hamulców i zmniejszyć ciśnienie w tylnych oponach. I od razu, od razu ten samochód się prowadził inaczej. Mm. Także no, takie. No tylko właśnie pytanie, wziąłeś... pytanie, czy jesteś takim graczem. Czy chcesz, bo skoro to się, to się Tobie podoba, to może też kojarzysz Assetto Corsa. Podoba. Kojarzę ja, ten tytuł, to nig jeszcze nigdy w niego nie grałem, natomiast słyszałem, że jest fantastyczny. To jest jakiś taki całkowicie absolutny już symulator właśnie, a nie gra wyściglowy. Ale mnie, mnie trochę odrzuca ten tytuł Assetto Corsa, bo to brzmi jak jakaś taka gra dorzucona, żeby reklamowała o Placorce. Co, ja widziałem, jak ktoś <laughs> tam tym rozmawiał i, i tam y, poprawienie swojego czasu nie wiem, trzecią setną sekundy jest ogromnym wyczynem. No Więc, to już jest dla takich maniaków totalnych. To jest, Zdaję, to taki jest dramat... teoretycznie ogromny właśnie symulator bardziej niż. Tutaj tam... ten, ten chyba ten target jest troszeczkę szerszy, ale, ale może wiesz co, myślę, że masz rację myśląc, że nie dużo szerszy. To znaczy. Um, to jest taka gra, która właśnie tak naprawdę. Ty musisz sobie sam znaleźć motywację do, do, do tego, co chcesz robić. To znaczy, wybierasz sobie um, moment, w którym chcesz zacząć swoją karierę. Nie ma żadnych mhm. takich, nie ma takiej. nazwijmy to grywalizacji w obrębie gry. Um, ale ta kariera na czym polega? No po prostu na tym, że, że, bierzesz jakiś sezon, w tak? że bierzesz udział w zawodach, przejeżdżasz kolejny sezon, to jest, trasy, sezon, jest bardzo tak? dużo. Tak, tak, tak są, są, są, są, jest kalendarz, tak jak w Fordzie na przykład był. Masz, to jest podział bardziej mm. taki właśnie, że masz terminarz i w tym dniu są takie i takie zawody. Zaczynasz od zera, w sensie masz podpisaną umowę z jednym, z jednym teamem potem w miarach sukcesów zgłaszają się do ciebie kolejne i masz coraz więcej opcji do wyboru, ale na początku na przykład nie wiem, ja zacząłem sobie, nie chciałem zacząć od drugokartu zacząłem sobie w klasie turystycznej, jednej z moich ulubionych bo to jest jeden z najbardziej dynamicznych sportów mhm. tak naprawdę samochodowych bo nikomu nie zależy tak bardzo na samochodach z do jeden jest problem, tak? że masz maszynę, która jest warta ilość tam milionów natomiast tak. w przypadku sportu nie w przypadku właśnie klasy turystycznej już jest troszkę lepiej także kierowcy są troszkę bardziej troszkę mniej mhm. ostrożni i, i się tak nie, nie patyczkując ze sobą. Um, I tutaj to też jest, aczkolwiek jeśli chodzi o ustawienia um, i to też jest fajne, um, to widziałem po raz pierwszy zastosowane chyba w Grid Auto sport, które też jest takim niezłym mhm. grą I jest bardziej arkadówką niż symulacją, jest takie bardziej znośne pod tym względem, ale możecie sobie dowolnie ustawiać, um, możecie sobie modyfikować z wyścigu na wyścig um, długość tego wyścigu. Tak, w, tak samo długość e, kwalifikacji i poziom trudności przeciwników. E. Czy tak płynnie do, dopasować sobie w locie? Tak, tak, tak, I jak ten... gra, Absolutnie I... nie dla mnie to wszystko, o czym mówisz. Ale co to mnie interesuje, bo tam, bo wspomniałeś o tych kartach, wspomniałeś o Formule 1 jest dużo rodzajów właśnie tych, tak, tych... tych tryłów, a czy jest na przykład WRC? Wiesz czy, czy co, tego już nie nie, co, nie widziałem wydaje mi się, że nie ma, jeśli byś chciał WRC to no. wiesz co, co teraz jest, że tak powiem no właśnie, słyszałem, że Dirt 3 wyszło i, i to jest gra, ta WRC Dirt 3, do... Dirt Rally to jakiś to so, to tam, 3, to ale tam jest, czy to jest już skończony produkt? Chyba już jest skończony, tak mi się wydaje. Bo on tak się pojawił kompletnie z nienacka. Tak, właśnie to było dziwne, że on się pojawił tak po prostu... I że to jest właściwie kontynuacja tak naprawdę Derta jedynki, a nie dwójki czy No, słyszałem takie głosy porównującego, że to jest prawie tak trudne jak Richard Burns' Rally, więc to jest chyba jedna z najwyższych rekomendacji, jakie można dostać. Czyli jak w to Dert Rally, a jeśli chodzi o wyścigi, to on wiesz, że warto się poprosić. Projekt teraz jest ciekawy. Może proponuję jeszcze trochę poczekać, bo właśnie mówię, tam są takie błędy, które mogą... Eee, mogą razić. No, mnie na przykład jeszcze nie podobała się jedna rzecz, znaczy nie podobała się z błędów, takich typowych błędów zdarzało się na przykład, że nie było w ogóle dźwięku e, silnika, hmm. ale wystarczyło wrócić do boksu i je z powrotem odpalić i już było wszystko w porządku. A ścigałeś się z innymi graczami? To nie, jest, nie, nie, nie, nie, nie, grałem, nie grałem w tryb multiplayer jeszcze. co, grałem dopiero, nie wiem, ze trzy godziny może, coś takiego. A to sobie, aha. Także zrobiłem tylko dosłownie kilka, kilka zawodów i a nacieszyłem się teraz... trochę grafiką, z efektami pogodowymi. No właśnie, <grym> najważniejsze pytanie, drogi Piotrze, tak. najważniejsze pytanie, już wiemy, że gra chodzi płynnie tak. na kartach NVIDIA, tak. ale diametralnie <grym> istotnym elementem w grach wyścigowych są jest deszcz, są elementy właśnie związane z, z pogodą. To, to, to jest taki święty gra, wygląda to jest święty gra, gracze, gracze mm. marudzą deweloperom od dawna. Od czasów to drive cluba, -claw. mm, jak to, gra pogody. Chyba tak no. właśnie, że ale, musimy. Ale, na nawet Gran Turismo 6 jest pogoda jest śnieg, można włączyć wycieraczki no. Gran Turismo widać, że to jest taki twój święty gral wyścigów no. No, Jak wyjdzie Gran Turismo 7 Jeżeli. jak to panowie z podcastu takiego Player One powiedzieli tydzień po premierze PlayStation 5, to to będzie najlepsza gra no, ever trzymamy, wyjdzie wyjdzie. trzymamy was za słowo, by tak było w sumie, czemu nie? No ale właśnie, to jak, jak z tą pogodą, Piotr? Um, no powiem wam, że ja jestem zachwycony tą pogodą, to znaczy, bo oprócz, oprócz takich, te, takiego typowego wpływu deszczu na przyczepność i na to, że trzeba zjechać natychmiast do boksu i zmienić opony, um, to są takie rzeczy, które są niby oczywiste, ale ja nie widziałem w sumie aż takiego wpływu w innych grach, to znaczy... Um, po pierwsze, potrafi się dynamicznie zmienić mgła z gęstej na nieistniejącą, i to jest bardzo, i to jak wiadomo bardzo wpływa na widoczność i zmienia po prostu postrzeganie toru i zaczynasz jeździć trochę pewnie i tak dalej, i tak dalej. To, że jeśli niebo jest bezchmurne i jest słońce, to wpływa na to, jak się rozkładają cienie na torze wiem, że to jest śmieszne, ale też, to też sprawia zwłaszcza kiedy jest na przykład zachodzące słońce, że ten tor wygląda trochę inaczej że coś, jak miałeś, nie wiem, powiedzmy wczesne popołudnie i to ci się zmienia bo to, bo to nie, nie idzie dokładnie w czasie rzeczywistym o ile mnie pamięć nie myli z wczesnego popołudnia na zachód słońca to te długie cienie drzew, które się kładą pod, na torze sprawiają, mhm. że wiesz, nagle, nagle tor wygląda tak naprawdę wizualnie trochę inaczej niż, niż nie wiem, kilka okrążeń temu to, że na przykład um, nie wiem, wysokość słońca i to, w jaki sposób się odbija um, w, w asfalcie, niezależnie od tego, czy jest mokry, czy jest suchy, um, mm -hmm. sprawia, że, to, że po prostu widzisz ten tor trochę inaczej. Przynajmniej to są takie rzeczy, które nigdy wcześniej do mnie nie docierały w ścigałkach. A to, ale razi na przykład. Tak, ten cel, razi, tak razi. Da, daje po prostu, więc... daje tak, tak. Jest, jest gigantyczna flara, nic nie widać. No ja właśnie, bo ja, ja liczyłem i chyba okazuje się, że, że platecasty to spełnia, że to będzie właśnie taka olśniewająca wizualnie gra, ale ona nie będzie taką grą arkadową jak, jak Cloud, tylko właśnie gdzieś tak yy, można powiedzieć, że to taki Shift 3. Chyba tak, bo, tak. Bo Slightly Mad Studio no, nie mogło zrobić Nitro Speed 3, yy, w sensie Shift 3. zrobić coś swojego i udało mi się. I, czy, o ile się nie mylę, to była crowdfunding... Yy, była zbiórka na tą tak, grę, Tak, no, że, tak. Że, że oni ją sfinansowali społecznościowo. Znaczy, to Cars. chyba nie był taki typowy, typowa zbiórka, tylko oni po prostu zaczęli ją robić i ludzie, wiesz, nie na zasadzie Kickstartera, z tego co pamiętam, tylko przez stronę i wiesz, oni próbowali to zbudować na zasadzie Minecraft'a, czyli ludzie dostawali dostępy do jakichś tam wczesnych wersji, jednego toru. U. Chyba, że to mi my się myli z Asset to korza właśnie, ale. E, nie, <śmiech> ale... No, myślę, że, myślę, że ma rację, dlatego że nie wiem, czy wiecie, ale Cars w tym tytule, w tym tytule nie oznacza samochodów. Ten Cars jest pisane wielkimi literami, to jest skrót. Uh, i skrót CARS oznacza Community Assisted uh, Simulation. Uh, racing, racing simulation. simulation. Tak. Także, także to było prawdopodobnie A robione project tak, że... znaczy public. Nie, nie, to nie jest. To jest pisane To jest pisane normalnie. To jest pisane normalnie. Także to była gra, tak jak mówicie, ona była, ona była konsultowana non-stop ze społecznością graczy. Oni robili jakieś ja 3 lata obiecuję, w ogóle, czy, czy, czy jakoś tak chyba, to, to tak, długo. chyba tak. Długo ją robi, długo ją robili, mhm. bo ja, ja pamiętam, że już chyba miała wyjść w tamtym roku t, i, i Na pewno teraz już przed końcem. To, teraz jakoś dopiero co było przesunięcie, w zasadzie dwa miesiące na tak. Nie, to już było takie wiesz, takie, no takie dopchnięcie do, do, do, do szlifowania pewnych elementów, no ale wiadomo, że ta gra będzie cały czas poprawiana. Ja obiecuję, że się poprawię i, i, i y, w Project Cars... Do... Wiesz, no nie ma, nie ma pośpiechu, Pamiętaj ona na do nas od tego, nie tego Cięga, być tak. może być może tam jeszcze są rzeczy, które są do poprawienia, ale mi się też w sumie nie spieszę, sobie gram tak Ja zamierzam wyciągnąć właśnie... mojego Sidewindera z szafy. No dziesięcioletnią czy piętnastoletnią ja, kierownicę. Ja sobie nawet przyniosłem kierownicę tego Logitech G2 G25 z piwnicy, ale tak jak ja mam usiąść na kanapie i to... Tam możesz sobie wyłączyć podobno kierownicę z widoku kokpitu, więc po prostu masz imersję taką, jakiej nie zapewnić i po prostu jazda samochodem A, na żywo, bo więc... właśnie jeszcze z ciekawostek to ta Assetto Corza cała obsługuje okulusa, więc tamto dopiero masz imersję z o, a propos Kulusa Ubisoftu, podobno Ubisoft idzie w e, Virtual Reality. Od przyszłego roku wszystkie gry na Virtual Reality. <głos> Dobrze. E, I tą sensacyjną wiadomością przechodzimy do, do, wracamy do Kuldana. Tak, Kuldan, tak, co ty o, ostatnio okrężę. grałeś? Grałem w parę rzeczy, ale to ponieważ czas strasznie nagli, to tak króciusieńko powiem o małej, małej grze która sprawia mhm. mi zaskakująco dużo radości i do niej wracam cały czas, tak nawet na pół godzinki, bo to jest już idealna gra na jedną, dwie, mhm. trzy, cztery partie i, i żeby sobie odpuścić, czyli uwaga, uwaga, Crypt of Necrodancer. Sir. Słyszałem, to ale myślałem, jest... że powiesz, Myślałem, że powiesz, Darkest Dungeon. Nie, nie, nie, właśnie nie, Crypt of Necrodancer <laughs> to jest roguelike, który jest połączeniem RPG takiego lochowego z grą rytmiczną. I to ona jest na tyle mocno połączenie z groną jak się ostatnio dowiedziałem i sobie potem sprawdziłem, jest regularnie używana jako gra odpala na macie. Czyli rzutnik, gra, na, gra na, na, na ścianę, podłączasz matę, bo całe sterowanie ogranicza się to na ostrzałek. Gra polega na tym, Aha. że leci sobie melodyjka i w momencie, w którym jest bit w tej melodyjce, my musimy się poruszyć w lewo, w prawo, w dół, w górę Wiesz bo jak patrzysz na statyczne zdjęcie, to, to wygląda troszeczkę jak Tibia, troszeczkę jak Zelda, Zelda. No. Zelda. Tak, ale wszystko. I, jak, jak patrzysz na statyczne zdjęcie, z to tym na dole elementem widzisz to ser, serducho, widzisz na dole i to jest tak, że te strzałeczki mm -hmm. lecą sobie w bok i w momencie, w którym strzałeczki są na serduchu, to wtedy jest bit. I wtedy musisz to, się wyrócić. tak naprawdę na odgrywasz na jakiś szkolu, film, tak? tak? Tak, ale co jest najistotniejsze, to to, że oprócz tego, że grasz do muzyki, która jest w grze, to możesz sobie dowolne swoje kawałki podłożyć. O, więc bardzo, ja dość widziałeś. szybko podłożyłem muzykę z Hotline Miami. Dzięki czemu o, bardzo fajne gra. Ale tak się... dopasowałeś graficznie troszeczkę Hotline Miami do tego krypto. Ja, ja po prostu strasznie lubię soundtrack z Hotline Miami i niektóre kawałki mam, mam mm -hmm. głęboko w mózgu zapisane, wyryte. Ale więc, z jedynki łatwo... czy z dwójki? Z jedynki, z jedynki. Ja dwójkę nie grałem tak. jeszcze nawet. Jakoś nie, nie, nie zebrałem się na po recenzjach. Na... Nie spiesz się, nie spiesz się. Nie no właśnie do, do, spióż do, spióż dokładnie się. z takiego założenia wyszedłem. Mm, I o co chodzi? W, w fabularnie dziewczyna wyrusza na poszukiwania tajemnej krypty i niechcący wpada, prawie że się ją zabije czy też łamie. Dopada ją nekrodancer, nekrotan... tancerz. rzuca mhm. na nią urok, przez to zaczyna żyć razem z muzyką. No i mamy tam cztery lochy, każdy po trzy etapy i bossa. Takie cztery takie scenariusze różnego rodzaju, gdzie właśnie poruszamy się za pomocą. Przesuwamy się tylko i wyłącznie z muzyką, czyli kiedy jest bit, wtedy się przesuwamy. Przeciwników, których napotykamy, musimy pokonywać po prostu wskakując na nich. W zależności od tego, jaką mam broń, jeżeli mamy dzidę, to to dwa pola dalej atakujemy. Jeżeli mamy bić, to atakujemy tak po skosie. Ale istotne jest to, że każdy przeciwnik ma inny schemat zachowań. Czyli na przykład szkieratorki robią tak, że najpierw podnoszą ręce, potem atakują. Czyli jeżeli stoisz obok szkieratorka i widzisz, że on podnosi ręce, to wtedy nie atakujesz go, bo cię strzeli, tylko odskakujesz do tyłu i dopiero w następnym ruchu go atakujesz. Na przykład golem robi tak, że przez trzy uderzenia rytmu stoi w miejscu, po czym przy czwartym robi schylenie na kolankach i przy piątym robi skok do przodu. Więc jeżeli widzisz, mhm. że golem się schylił na kolankach, to wtedy robisz odskok. A przez to, że to wszystko idzie do rytmu, to ta prędkość jest na zasadzie pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, więc to nie jest No tak, właśnie, że bo masz, to, to ale rozumiem, że, że jak grasz na macie, to co robisz ze spacją? Nie robisz spacją. Lewo, prawo, góra dół. Tutaj nie. Tu atakiem jest po prostu wskoczenie na goście. Jeżeli stoisz pod przeciwnikiem, to jak nacisniesz strzałkaczkę do góry, to wtedy go atakujesz. Aha, więc tu Po prostu to są to tylko i wyłącznie cztery, cztery guziki kierunku. Oczywiście przez to, że to jest roglek, to im lepiej sobie radzimy w tych lochach, zbieramy diamenciki, za pomocą których możemy wykupować dodatkowe przedmioty, które się pojawiają, czy jakieś dodatkowe umiejętności, które się pojawiają, mm -hmm. czy na przykład mnożnik punktacji. Również jest tak, że mamy ograniczony zasięg widzenia, jeśli nie podniesiemy lepszej pochodni, i nie widzimy to jest za ścianą. Przez ściany można się przekopywać ale, gdzie nie gdzie jest tylko i po prostu beton, z którego nic nie wynika, gdzie nie gdzie są ukryte przedmioty z jakimiś dodatkowymi przedmiotami. Znaczy, ukryte mm -hmm. komnaty z dodatkowymi przedmiotami. Mamy oczywiście na każdym poziomie sklepikarza, który tam sprzedaje nam jakieś przedmioty. Mamy bossów takich mini na również każdym poziomie, czyli bardziej wybajeżoną wersję zwyczajnego stworka, który jest trudniejszy do pokonania. I na przykład jest to minotaur, który jak tylko nas widzi, to biegnie przed siebie aż do ściany, więc trzeba mu odskoczyć i walić w niego w pracę, zanim się zdąży odwrócić z powrotem. I ta gra jest cholernie wciągająca, znaczy no, wiesz, to nie jest tytuł, z którym spędzisz 5 godzin, cały wieczór przegrasz, mm -hmm. ale jak wejdziesz w ciąg, to a to jeszcze tylko jedna partyjka, a to jeszcze tylko raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i dwie godziny. Ale miały. ta gra ta gra pokazuje, jak, jak, jaki miks, jaki, bo to jest, bo są dwa takie pomysły, które są zwyczajne, ale kto by pomyślał, że można po prostu zrobić takiego dungeon crawlera jako grę taką rytmiczną? To więcej, i to tak, że to działa. I to tak, że to naprawdę bardzo dobrze działa. I tak. Zobacz, możesz podłączyć ja sobie dowolną po muzykę. na żywo, bo, bo po prostu zdjęcia nie oddają. Nie, no, tego, co trailer tam się pokazuje. pokazuje trochę. jak Oczywiście, jak wiesz, jak zaczynasz sobie dobrze radzić i mnożnić jest większa, to cała podłoga zamienia się w taką disco frol z lat 80 tak. ja bym Ja bym grał w, w rytmach Smooth Criminal. To, <laughs> to to, to możesz sobie dowolnie cokolwiek. Chcesz, bo y, jak odpalamy grę za pierwszym razem, to pojawia się ekran synchronizacji. Gdzie najpierw synchronizujemy ekran, znaczy obraz do, do, do dźwięku. Tak, żeby na pewno to działało mm -hmm. tak jak ma działać, żeby tam lagi nie lagi, wszystko się poprawiło. I co jest istotne, to to, że gra jest w pixelarcie, ale takim przyjemnym dla oka pixelarcie. To nie jest taki chamski, który udaje, naśladuje dawny styl, tylko to jest faktycznie całkiem ładnie się to ogląda. No tak, jak mówię, że on jest, on jest bardzo kolorowy, tak. ale jak byś na przykład spojrzał, to tak, no to wygląda jak Legend of Zelda, te, te pierwsze części. I, I trochę właśnie, no tylko że ta, ta paleta kolorów mi się kojarzy z tą tibią, no nie, ale generalnie gra wygląda dużo tak, lepiej, tak, oczywiście. Tak, niż lepiej, tibia. wszystko jest podzielone na kwadraty. Co jest jeszcze istotne, to to, że. Dash, tak? Mamy bardzo dużo postaci, którymi gramy. Na początku są to dwie, czyli ta główna bohaterka i Bard, który różni się mhm. tym, że nie musi skakać do muzyki. Tylko tak naprawdę niczym w. On jest, on jest too cool, żeby. No, jest Bardem w końcu. Niczym no. w super hot, to kiedy my się poruszamy, to wtedy przeciwnicy się poruszają, więc... No bo A. przez to, że on jest bardem, więc to on tworzy muzykę, tak? Więc... No tak. To jest, no, to jest ten... jakiś taki twist tak, tak, tak. Z, jest z jest z Bardzo Tak, tak, tak. odblokowujemy gra. kolejne postacie, które mają kolejne twisty, wiesz, to odblokowujemy sobie postacie, które nas uczą walki z bosami, czy które tam właśnie sprzedają przedmioty dodatkowe. Jest to bardzo rozbudowany roglajk -like z twistem gry muzycznej, które sprawia cholernie dużo frajdy. On jest dość drogi, bo kosztuje 15 dolców. No, ale jak to wiemy, z takimi grami bywa, zawsze się pojawiają na promocjach, albo w handlach, albo w czymkolwiek innym. Ona jest tylko na, na PC Tylko na razie, napisy. tak? Czy... Chociaż Aha. kto wie, może, może wyjdzie na, na konsolę, bo by się. Tylko pewnie na konsoli będzie kosztowała 69 zł, albo jeszcze więcej. Aha. To. ale na pewno jest to z tego co opisałeś to wygląda bardzo interesująco ona dostaje bardzo dobrą ceny, bo, bo na przykład Destructoid dał jej 9,5 Game Informer 8 na 10 no, Destructoid to wiemy jak ocenia On dał tylko 8 to, to. Wiedźminowi to... No, IGN 8. 8. No dostała kilka nagród, dodałe. więc wiesz, naprawdę, naprawdę hmm. fajny tytuł, w który interesujący sposób. Ale Piotr, daje swój znaczek jakości. Ja nie? daję, ja jak najbardziej, to, bo to wiesz, to jest niepozorny tytuł. Przetańczyłeś z tą grą setki godzin. Tak, już tak. Może setki nie, ale, ale tak ale bo, bo 10 jeszcze godzin na spokojnie. Jeszcze raz podkieśmy ty grasz na macie. Nie. Ja gram na laptopie, co więcej ja gram na laptopie ze słuchawkami na uszach, więc ostatnio była taka sytuacja, że grałem. Moja żona coś tam się kręciła po domu i robiła i tak nagle zatrzymała się i zdziwiła się, czemu ja, wiesz, skupiony patrzę na monitor i w rytmiczny sposób, wiesz, pyk, pyk, pyk, pyk, guzik na klawiaturze. I tak, wiesz, patrzy, patrzy co ja robię? Czemu w tym samym tempie uderzam w klawiaturę jednym, jednym palcem? Mm -hmm. ja Ale ja replacja, polecam, naprawdę. Ja bardzo przyjemny tytuł z, z zaskoczeniem mnie wziął. A tylko cię tak zapytam, Piotrze, bo skończyłeś Dragon Age, drugi epizod? Age, Broken. Broken Nie, nie jestem, jestem tuż pod samą... Znaczy, to jest, ta, A. jest pierwszy epizod, pierwszy akt, który się składa z części chłopca i części dziewczynki. Później jest drugi hmm. akt, który się składa z części chłopca i części dziewczynki. I później jest finał, który się składa z równocześnie... E, tak hmm. jakby... Spotykają się, schodzą się dwa no, tam, światy. Spoilerów nie będziemy, nie będziemy, nie będziemy podawać, i... ale jestem w finale po prostu. To wrócimy w takim razie do Broken Age. My ja tylko po prostu chciałem się tylko zapytać, czy, czy widać w tej grze ten czas, który był potrzebny, żeby tę grę zrobić, te, te, to opóźnienie wynika z, tak, z tego, że. Powiem tak, ja nie jestem dotrzymłem... absolutnie całkowicie zakochany w tym tytule, um, ale możliwe, że nie jestem w stanie spojrzeć na niego całkowicie obiektywnie, ze względu na Bo ty to. Ty jesteś wielkim fanem tej serii, tych filmów. Obejrzałem cały ten serial i oglądając ten serial. Rozpłakałeś się nie. na niego, się, Piotrze. Płakałeś. Aż tak nie, ale z tego serialu doskonale wiem, jak potwornie oni się z tą grą zmierzali, jak trudno im było to wszystko dopiąć i dlaczego ona tyle, a nie inaczej kosztowała, jeżeli tak naprawdę budżet im się dawno temu skończył i że decyzje, które podjęli na etapie developingu wcale nie były takie super rozsądne, co przełożyło się na cenę tej gry. I, mm -hmm. i, i wiesz, no... Przy tym ona jest prześliczna, jest cudownie udźwiękowiona, zagadki są przyjemne, jest kilka miłych żartów, więc, więc no, nie, nie potrafię tej gry Znaczy, mnie nie, nie przekonał ten pierwszy epizod i ja bym tylko chciał usłyszeć, naprawdę, czy epizod <coughs> ten drugi jest lepszy. Znaczy, jest ta dużo druga część. Zresztą tutaj... ciężko powiedzieć, czy jest lepszy. Jest, jest, tam faktycznie są zagadki. Pierwszy epizod, przelatujesz Aha. przez niego, jak, przez, jak no przez bajkę, tak naprawdę. Tam jest takie nużące rzeczy, tam kilka razy musisz to samo robić, żeby coś tam się jakby odpaliło, znaczy, tak? Nawet a... nie, znaczy, jest, ja wiem o której zagadce czy znaczy To no, o słowo. kolejce takiej. Tak, tak, bo tam, tam widzisz, to też, też wynikło to z tego serialu, bo nawet Tim Schaeffer o tym dokładnie mówił, że krytyka, która się dotknęła tego etapu, jest w pełni uzasadniona, ale on po prostu chciał, żeby dokładnie tak było, żeby gracz poczuł się zburzoną rutyną, o... aby mhm. móc poczuć to, jak się czuł główny bohater. W ogóle to jest mm. ciekawe, bo tym Schaefer kojarzył mi się z gościem, który jest, tak wiesz, bardzo, bardzo zdala od. jako legenda branży, czuje się bardzo zdystansowany tego wszystkiego, a właśnie w tym serialu, czyli w, mm. w Double Fine Adventure, widać, jak całkowicie mocno się wszystkim na maksa przejmuje. Wiesz, jak ten serial wyszedł, ja muszę sobie go obejrzeć. Przypomnij, jak się nazywa Double to, Fine z, Adventure. Tutaj... Ale nie, tak czy nazywa, tak nazywa ta seria? seria? Tak czy nazywa tak. To jest no, normalnie Aha. Double Fine Adventure, to 18 odcinków chyba myślałem, że to, Myślałem, że to jakiś ma podtytuł. Widzisz, e, to znaczy czy... każdy odcinek ma podtytuł. No, no i tak, pierwsze odcinki trwają mniej więcej po pół godziny, 35 minut, a te końcowe niecałą godzinę, więc tych 18 no, odcinków wystarczy. to jest już 15 tak. godzin do obejrzenia. To, no, więc, no. Więc to jest... Znaczy ja obejrzałem tylko ten pierwszy odcinek, nawet mi się podobał, to było o tym, jak sobie tam e, e, po prostu liczyli tą kasę i tam z no, to fajnie jest się, na złomali na No dokładnie, to fajnie jest odcinka, na odcinek przechodzi z takiej gigantycznej euforii na zasadzie, ha, możemy robić co tylko chcemy, do coraz większości problemów i, mhm. i redukcji kosztów i, bo oni, pierwotna wersja była taka, że wszystko co tam będzie będzie robione tylko i wyłącznie przez tego Beigla, czyli tego artystę, który był mhm. tak jakby ustał za całą grafiką, za stylem graficznym. To jest jakiś tam znany i lubiany przez wielu i obsypany nagrodami plastyk, artysta, czy tam jak grafik, no nie wiem jak, jak go nazwać. Picasso. Picasso. <laughs> tak, coś w tym stylu, no ale z czasem okazało się, że jeżeli on miał wszystkie grafiki robić, to, to będzie trwało potwornie dużo czasu. Więc po prostu wzięli ludzi, zwykłych grafików, którzy zaczęli robić coś w jego stylu. Mhm. Później on przyjeżdża do studia, patrzy i mówi, że o mój Boże, to wygląda strasznie. Tak, wiem, paleta kolorystyczna jest niby podobna, ale tak, tu są jakieś dziury, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Zaczął to poprawiać. Kto was zaczął malować? I oni, jak wypuścili to na Kickstartera, to nie mieli pojęcia tego, jak chcą to robić tak naprawdę. Co to w ogóle ma być za gra, oprócz jakiegoś tam mhm. super pomysłu, że tak, to będzie przygodówka w starym stylu, kropka. No to jest I... dziwne. Biorąc pod uwagę, ile nie miały doświadczenia w branży i robienia gier, zachowali się jak totalni amatorzy. Wiesz co? Z tego wynika, że oni nie wierzyli w to, że im się uda zebrać kasy. Znaczy, oni, oni myśleli, że oni zbiorą pieniądze <grym> Fantastycznie. na zasadzie, wiesz, zrobienie gry tekstowej z y, przykładową grafiką. Dlatego w ogóle nie mieli, jak nagle zabrali tam te, te, te miliony dolarów, to by, by kompletnie się zachłusnęli sukcesem. No, ale to właśnie jest błąd, bo oni to zaczęli skalować do tej kasy, którą zebrali, a nie do tego oryginalnego projektu. Nie I było oryginalnego projektu. to chodzi, że nie zrobi... było oryginalnego projektu, więc oni nie mieli do czego skalować. To było tak, że, że właśnie. Tim Schafer myślał, tak naprawdę sprzedawali że ma coś bardzo nie, dużo było, pieniędzy. No bo tak wszyscy okrzyknęli, że, o mój boże, gigantyczne pieniądze zabrane kistarterze, nigdy tego nie było, Aj, rozbicie banku. grę w wielkości GTA. Więc on zaczął tworzyć tą grę, jak bo, bo, bo, tam też ładnie pokazuje, że Tim Schafer w, w ramach swojej pracy codziennie rano tam od godziny 8 do godziny chyba dziesiątej zamyka się w swoim biurze i po prostu wtedy ma okres tworzenia. Ma wszystkie, mhm. wszystkie swoje zeszyte z notatkami od, od początku pracy z Monkey Island. Na przykład przeglądał, pokazywał notatki z okresu szukania nazwy dla Grim Fandango. Wiesz, 10 stron, które było po kolei zapisane różnymi wyrazami, różnymi wariantami tytułu i na końcu taki wielkie na całą stronę A4 Green Fandango mm -hmm. z milionem wykrzykników i, i serduszek. Ale... No, ale czyli, czyli, czyli warto jednak sięgnąć mimo wszystko. Znaczy, dla mnie ten serial, ja jakiś... uważam, że ten serial każdy, ktoś choć trochę interesuje branżą, powinien zobaczyć, bo on pokazuje bardzo mocno od wewnątrz to, jak w przypadku, nie studia takiego jak Ubisoft, tylko wiesz, bo z drugiej strony to nie jest studio dwie osoby, które robią w garażu mhm. po pracy, tylko to jest faktycznie istniejące, działające studio e, deweloperskie, które ma pracowników, które ma koszty miesięczne, które musi wszystko opłacić i jak to tam wygląda Właśnie hmm. proces developingu od początku do końca. Znaczy nie, no bo po serialu to tak, ja myślałem się grze, że można sięgnąć. Ale od kilka startera, bo już tak, tak wiesz, kończymy, tylko powiem tak, że, że wreszcie zacząłem grać. Wreszcie, bo skończyłem The Old Blood, które uważam za świetną grę i, i totalnie wartą y, y, tych, tych pieniędzy, które kosztują, bo to jest ponad 10 godzin czystej, nienużącej rozgrywki i strzelania. Powiedz po mi, po to jest to, to działa jako DLC, czy jako samodzielna rzecz? Nie, z ten oddzielny, kupujesz po prostu sobie tylko dodatek i, i masz naprawdę tą kwintesencję Wolfensteina, czyli to skradanie, strzelanie, te ta, ta, ta, ta, ta, ta wszystkie takie najprzyjemniejsze rzeczy, dużo jeśli tych, chodzi o sam A dużo jest i takich rzeczy związanych z historią Wolfenstein'a, bo to de facto się dzieje w zamku Wolfenstein, tak? Wiesz <laughs> czyli to co, masz, być odniesienie masz, do... masz parę, masz parę historygów związanych na przykład z BTS-dom i, i z innymi grami ich marki tam, z Dumem, z, z Falloutem, masz dużo więcej, bo jak w pierwszej części tam w tym podstawce miałeś tylko jedno to gdzie się przenosiłeś do na no tak. 3, to ty masz kilka tych etapów i właściwie jesteś tam, więc jest parę takich tych, ale generalnie to jest no, ta historia tego, tego, tego, tego zamku, no nie, te, co tam robisz i to twoje pierwsze spotkanie, więc ale gra jest po prostu pod względem rozgrywki fenomenalna i, i świetnie się bawiłem, Płynnie, ultra płynnie chodzi na, na, na, na PC, więc na dnie trzeba mieć jakieś super sprzętu. Ale y, w, jeśli chodzi o na przykład o, o Pillars Eternity, to zaczyna grać i strasznie mi się ta gra podoba. Dużo bardziej początek mi się podoba i to takie y, wprowadzenie fabularne na zasadzie y, kart ks, y, księgi, takiej takie gry paragrafowej czasami, gdzie musisz coś wybrać i zamiast coś bo to tak wyglądało, nie? Tak. Tak, i to bardzo fajnie zrobione i mi się bardzo podoba, tylko też jestem dopiero na początku, więc przy najbliższej okazji na pewno o Pilarze ciężki moment dobiegać sobie dobiegać. wybrać na zabranie się za Pilarze no, no, Sześć no, dni prawda. przed premierą Wiedźminę. To nie był najmądrzejszy. No, no, no nie jest taka długa strasznie, więc może przejdę. I, i za, zarzuciłem też granie w Wasteland 2, bo podobno ma się pojawić. Koty, darmowa super, super jak edycja jak razem je? z, znaczy nie, to ma wyjść patrz razem z tym, jak on na konsole się pojawi. A. Tak, i ma wyjść na Unity. No, pięknie, przepisują się Zobaczyłem te silnik. zdjęcia. Tak, zobaczę te zdjęcia, jak to pięknie wygląda. Mówię, dobra, czekam. Na razie tak nie jestem daleko. Krążę tak trochę bez celu po tym pustkowi, robię różne rzeczy jakieś tam przynieść, podaj, pozamiataj to przynajmniej będę miał w lepszej y, grafice. Y, panowie, no bo tak pomyślałem, że muszę powiedzieć o Age of Ultron. Wszyscy mówią Age of Ultron, Avengers. To ja też widziałem w IMAXie w 3D, bardzo mi się podobało. Y, nie zupełnie nie, albo jestem mizoginem, albo jak ktoś tam ładnie mówi szowinistą, czy coś tam, więc chyba coś ze mną nie tak jest. tak, że jestem jakiś taki znieczuły na te, te, te wszystkie problemy. Ale mm, w każdym razie film się naprawdę świetnie ogląda. Ale to może w, następnym razem, w, w takim razie panowie, co, bo chyba kończymy. Tak, nie chcesz, nie chcesz pogadać w filmach, no to nie. Znaczy wiesz co, bo Piotkowi tak, się. Ja że może to nie wiem, ja was zostawię i wtedy pogadacie dalej, słuchacze, na pewno się cieszyć. Chyba, że.. Ja bym się, ja się chętnie wiedział, co mówisz o Ultronie, bo dobra, ja bym tego, nie dobra, tego nie zobaczę dobra, w, kinie, to w takim... ale Jak już będzie edycja Blu-ray, to czemu nie? Okej, okay, to w takim razie e, tutaj dziękuję ci tutaj Piotrze. Tak, ja że jak czas. zawsze bardzo dziękuję. Z przyjemnością zawsze się pojawić u ciebie, Damianie, w magicznym wirtualnym studiu. Dzięki. Pamiętaj, antysystemowy podcast. Yeah, power! Dobra, to trzymajcie się. Cześć, cześć. No, no do usłyszenia. Kącik kulturalny. Avengers Age of Ultron. To jest siekanko rąbanka. Film o superbohaterach. Więc elementy, które, które, które mi się podobają, one składają się na taki fragment filmu, że w większej całości to one mogą mnie stanowić jakiegoś takiego większego... Nie, jakby nie zwrócić na nie większej uwagi, jeśli, jeśli po prostu idziesz do kina tylko do tego, że, że chcesz zobaczyć swoich bohaterów w akcji, tych ulubionych. Bo oczywiście Iron Man jest jak zwykle cool i tam jest taka, taka scena, w której Iron Man w takim specjalnym ulepszonym pancerzu walczy właśnie z Hulkiem, który dostaje jakieś takiego szału i jedyny sposób, żeby go powstrzymać Hulka, to jest... Trzeba mu wybić ten pomysł z głowy, krótko mówiąc. Tak, dokładnie, dokładnie. Więc tam jest po prostu dużo takich, wiesz, no to są tak te... Czasami to się zmienia po prostu w Transformers'y swego rodzaju. To jest, to jest mniej więcej tego typu wtedy, wtedy film, gdzie liczy się tylko i wyłącznie CGI. Ja nie i, wiem, czy ja będę i... w stanie to wytrzymać. Znaczy Ironmana wytrzymałem, no... aczkolwiek ja Ironmana nie lubię z takich... Um... Mhm. A po, powodów powiedzmy bardziej socjopolitycznych, to znaczy w, obie, nie obejrzałem tak. trzeciej części jeszcze, ja przerwałem na drugiej. Ale jest dużo słab, słabsza, na przykład niż druga. Jeszcze część. jest słabsza. O matko, to ja nie wiem, czy ja obejrzeć trzecią w takim razie a tam jest za dużo tych motywów z tym właśnie z tymi pancerzami Ironmana, które... No, ale to... Nie, to... dla mnie problem z Ironmanem jest taki, taki, że że on jest tak naprawdę cokolwiek by się nie działo, to on jest tak naprawdę bogatym playboyem, rozbijający się amerykańskimi zabawkami, po czym um, jakby ten aspekt um, pożogi, którą on sieje, na, nawet jeśli to jest obrona przed jakimś jeszcze większym złem, jest kompletnie ignorowany, znaczy wszystkie zauważ, że jest mnóstwo scen, to chyba mhm. zwłaszcza w dwójce było, kiedy tak. jest tam spalony prawie cały park, mnóstwo osób rannych itd. i tak dalej i on po prostu odchodzi z tej sceny. Dlatego, dlatego mi się spodobał ten motyw z ratowaniem ludzi przez Avengersów, że to jest ta tak chwalony, że to jest ponieważ ponieważ Stark, mimo że, mimo że próbuje robić coś dobrego, to tak naprawdę jest nadal takim po prostu playboyem, który się rozbija drugimi zabawkami. Hmm. Za, a, a jak w momencie, kiedy, kiedy trzeba policzyć rannych i, i posprzątać, to on znika, on daje nogę i za to, za to płacą zwykli podatnicy, tak? I pogotowie się wtedy bierze do roboty i straż pożarna. No tak, bo Stark jest takim, takim egocentrykiem, takim trochę zakochanym w sobie i, i wiesz, geniuszem, prawda? Który, który, który no ma ten problem. Oczywiście właśnie, bo ta druga część, on tam przechodzi tą przemianę, nie? Jakby on, tam jest ten fragment, gdzie on odkupuje, znaczy dostaje od Nika Fury tą, tą, tą taśmę, no, gdzie widzi ojca, którym tam coś jakby przekazuje, jakąś informację, którą on potrafi odczytać i tak dalej, ale jakby pojawia się ta ta ta, ta, ta, ta, ta inna część tego tennego starka, gdzie on się jakby bardziej otwiera, ale ta, ta trzecia część jest taka zupełnie mi się nie podoba, nie, bo tam jest właśnie jeszcze więcej tego, co, co mówisz, jest jest jest takie niepasujące do tego wszystkiego, że, ten, że, ten, że jakby oni żyli w takim świecie, gdzie, gdzie tych ludzi nie ma. No, no tak, nie? tak. Właśnie to trochę tak dużo. To są To jest taki dla nich obbywają... park do rozwalania tak, wszystkiego. To, że tak powiem, to jest tło, które do obrywa przy okazji. Jest tak coś tak, tak jak w Transformersach, że właściwie miasto jest po to, żeby je Transformersy mogli w pekakularny sposób tak, zniszczyć. Tak. Nieważne, czy tam ktoś mieszka, czy żyje i tak dalej. Tylko mi się wydaje, że przez to, że oni m, poszli w tym kierunku, bo tam są takie normalnie niesamowite rzeczy w tych Avengersach, jeszcze ratowanie ludzi no znowu to będzie kolejne spore, ale tam jest plan, który ma Ultron. Osada się na tym, żeby wyrwać miasto z podziemi, znaczy tak nie z podziemi, znaczy wyrwać miasto razem z, tam ze skałą Wysłać je na orbitę, a potem pieprznąć nim w ziemię. No tak, tak. Tak, żeby wywołać taki właśnie kataklizm typu dinozaury i no tak, tak w coś tak, tak, stylu, tak. nie? I, i, I to jest, i tam cała ta akcja ratunkowa, jak właśnie z, tej, z, tej, z tego, ja użyję słowa meteoryt, ale to nie o to chodzi, nie? Ale generalnie ewakuować tych ludzi. I mi się wydaje, że, że tam są rzeczy, które y, mogą się dobrze nie zestarzyć, chodzi o, o, o grafikę. No, czy wiesz, co to grafika to? generalnie, Czytałem dzisiaj taki fajny artykuł. Um nie pamiętam, czy to było na Neofilm School, ale na, jakimś, na, na którymś z tego, typu, z tego typu portali, o tym, jak fatalnie stosowanie w 100% efektów wyłącznie komputerowych mhm. psuje w ogóle sam odbiór nawet sceny. To było głównie, tam były głównie analizowane wszystkie dotychczasowe części Terminatora i Jurassic Park. I była nawet podana przykładowo taka scena, to chyba jest z tego nowego Jurassic Parku, już Jurassic World, gdzie tam jest taka scena, że helikopter wlatuje przez jakąś szklarnię, rozbija się tam, tam jest ten taki wielki tyrannosaurus mhm. i on, on, potem go wdeptuje w ziemię, jest jakaś wielka eksplozja, to wszystko jest w takich super mocnych kolorach, bo potem kolor grading jest też doprowadzony do przesady. Um, mhm. I on, to jest zrobione na takim gifie, żeby to można było obejrzeć parokrotnie. I ja tu się rzeczywiście zgodzę z autorem, że kompletnie to nie ma żadnego poczucia skali. Na papierze to jest genialne, tak? to jest super mm. awesome, wicked cool, mm -hmm. że wypada ci helikopter, rozbija się, wpada właśnie przez, ten, przez tą taką szklaną kopułę i dobija go jeszcze ten, ten wielki tyrenozaur i oto i wybucha. I to teoretycznie na papierze to powinno być super, ale przez to, że to jest super grafika komputerowa, nie masz, poczu nie masz skali, nie masz poczucia żadnego odniesienia, to, że on jest wielki, to, że ten helikopter jest mały, tego nie, nie czuć zupełnie. To częściowo może mm -hmm. też grom przeszkadza, że to wszystko jest w 100 i te, te sceny nie są takie super, jakby twórcy chcieli. Natomiast tylko, dużo fajniejsze tak, tylko takie dopóki... sceny były za czasów, kiedy łączono grafikę, kiedy łączono animatronikę tak. z jakimiś mm -hmm. efektami czysto komputerowymi. No i tu się podaje najczęściej przykład e, jednak pierwszego Jurassic Park, tak? I tej sceny, kiedy, e, kiedy tyranozaur, tak? próbuje rozwalić ten samochód. On jest zrobiony w całości z robota tak. obleczonego skórą. I to się nie starzeje. Nie wiem, jest coś takiego, że powiedzmy dzisiaj powiedzmy, możemy obejrzeć jakiś film z grafiką komputerową i możemy nawet pewnych rzeczy nie dostrzegać, ale na przykład za rok czy za dwa obejrzymy ten sam film, to będzie nam się wydawało, że ten film robili nie, nie dwa lata temu wcześniej, tylko, tylko pięć lat wcześniej. Albo jeszcze, tym na wiesz, no, zmienia, się zmienia się jednak pojęcie Uncanny się... Valley, znaczy w sensie kategorie, tak, wraz właśnie z użytą grafiką. Tak. Zawsze pozostaje problem oświetlenia a coś oświetlone mm -hmm. w programie graficznym nie pasuje do, do tego, jak jest to oświetlone w czasie rzeczywistym. Czy to właśnie z racji hmm. na przykład tego, że trzeba było to zrobić w miarę szybko, albo film był ograniczony budżetowo, albo po prostu był ograniczony jeszcze technologicznie. To jeszcze przypuszczam, że długo będzie problem z tym, żeby uzyskać taki poziom tak, oświetlenia. Lorenz Zarabi czy Potop w tej wersji odświeżonej filmy wyglądają jak żyleta. Wiesz, no bo on jest z filmowej, tak, reprodukowany. Tutaj jest on tym. się absolutnie nie starzeje pod względem wizualnym, nawet wygląda lepiej. To samo jest z pierwszym, z opcją, z pasażerem. Bo, bo, bo tam jednak te, te wszystkie te, te efekty, no nie, nie było takiej możliwości, żeby to robić komputerowo, więc tam nie miało się co tak zestarzyć, żeby wyglądało w jakichś niedopracowanych, że tam mało poligonów czy coś takiego i to wygląda fenomenalnie. E, no mi się wydaje, że tak jeszcze pewnie rok, d, dwa e, i, i e, no ta moc, moc tych obliczeniowych tych komputerów znaczy już teraz na to pozwala, ale chodzi mi o to, że ten koszt będzie coraz mniejszy, coraz mniejszy i żeby na przykład zrobić takiego awatera nie wiem, pięć lat temu czy tam ileś, to było 200-300 milionów dolarów, to teraz takiego awatara mogliby zrobić za 50. No właśnie, nie wiem, mi się wydaje, że, że tak naprawdę wraz z kolejnymi technologiami, one niby są innowacyjne, ale one są tak naprawdę wszystkie coraz droższe i wymagają coraz większej liczby ludzi. Pewne rzeczy się powiedzmy zmniejszają w kinematografii, w sensie, że jesteś w stanie przynajmniej zwykłe sceny kręcić na przykład, nie wiem, do obsługi kamery nie jest już potrzebnych tylu ludzi co kiedyś, tak? No bo, mhm. bo jeśli z tradycyjną kamerę filmową, z ciężkim obiektywem pana vision, to do tego potrzebujesz wózkarza, tak. który ci będzie pchał ten wózek, potrzebujesz szwękiera, który ci będzie obsługiwał kąty wszystkie mhm. i potrzebujesz ostrzyciela. I ty, ty, jesteś, tak. ty jesteś powiedzmy tym, no jak to się nazywa? Operatorem. Operatorem, i oprócz tego, jeszcze na tym wózku musisz zmieścić reżyser, który ci będzie patrzył przez ramię, czy, czy, tam, czy realizujesz tak. jego wizję. Także, oprócz, to, oczywiście, to jest jeden z wielu przykładów. W tym jeszcze jest, jeszcze jest mnóstwo takich. No bo teraz właściwie to coraz rzadziej się kręci, jak to się mówi, w plenerze, tak? czy tam na lokacji, czy jak to się tam inaczej. On location, mówi? tak, po angielsku jest takie słowo. Tak. Tylko po prostu robisz wszystko w greenboxie. Znaczy wiesz, no, w, w, w, w, że tak powiem, tradycja hollywoodzka też to, w, też zaczynała tak naprawdę od studiów i to jest, i to jest dobre, znaczy, bo to jest dużo łatwiejsze, jeśli chodzi o panowanie światła. Tak? To było związane z ograniczeniami, które do tej pory są, jeśli chodzi o kliszę no, filmową. Bo tak. Tak? Ła oni budowali zbudować... to studia jako takie miasteczko, że tam po prostu możesz 50 filmów kręcić. Tak, nie, tak, oni no, po to... prostu budowali scenografię, bo, bo w, ten sposób, w ten sposób po pierwsze można było za pomocą nawet mocnych świateł uzyskać coś w rodzaju efektu światła dziennego, po drugie można było korzystać ze ścian które były odsuwane po prostu i dzięki temu można było stworzyć pomieszczenie gdzie kamera była bardzo blisko ściany albo po prostu odsuwało się daną ścianę i to pozwalało jakby na większą dowolność ruchu takim kamerom natomiast problem właśnie z robieniem wszystkiego komputerowo polega tak jak to było w tym artykule przede wszystkim na tym, że po pierwsze kamera może być w dowolnym miejscu co wcale nie jest w dobre a, mhm. Dlatego, że tak jak właśnie w grach wideo czy, czy, czy właśnie w animacji, jaką podróżujesz, traci się poczucie skali w momencie, kiedy kamera ma jednak pewne takie fizyczne zahaczenie w postaci, w postaci um, operatora, w postaci tego, że ona jest jednak głównie na poziomie człowieka, czasami gdzieś jest wynoszona ileś tam metrów w górę na dźwigu, to jednak daje pewne jakieś takie... Masz, masz taki punkt zaczepienia w postaci ziemi, w postaci, wiesz, stania nogami twardo na gruncie. W momencie, kiedy masz wszystko kręcone kręcone właśnie na zasadzie na zasadzie grafiki komputerowej, to możesz mieć tą kamerę w dowolnym miejscu i ta kamera rzeczywiście lata po prostu, gdzie pieprz rośnie, wszędzie, gdzie się da. A, I to nie jest specjalnie dobre. Po drugie właśnie traci się po, dru po drugie, to jest coś takie, masz takie wrażenie, że, że to wszystko jest takie kreskówkowe, to jest taki Disney, to jest taki Tommy Jerry, że te postacie mhm. latają, te, te, te helikoptery spadają, transformersy się transformują, obijają się różne czy To wszystko wygląda jak taka, taka super zaawansowana wersja gonitwy a la Tommy Jerry. Bardzo często przez to, że kręcisz właśnie w tych green boxach i tak dalej, Yy, yy, yy, masz rozmyte tła. Wiesz co chodzi, że takie jest autofocus, no wiem, no to, nie, a, to, to że bo, bo tam nie masz szczegółów, bo to jest jakiś tam, wiesz, jakaś grafika, a dawniej mogłeś mieć po prostu całe żyjące tło. To co ja uwielbiałem, jak miałeś jakieś takie filmy, gdzie było coś kręcone, nie wiem, w mieście i tak dalej, to miałeś całe to żyjące, autentyczne miasto, a nie coś, co wygląda jak. Jak zdjęcie miasta w gościnnym musisz je tak rozmić, żebyś przypadkiem nie koncentrował. się na szczegółach. Tak no nie, nie ja wiem, szybko. tak. No, też, no, złote czasy kina to w ogóle, był, wiesz, reżyserzy japońscy przede wszystkim, tak? I Orson Wallace, tak? I, to, i to, ta, ta taka bardzo długa mhm. perspektywa z umieszczaniem na przykład postaci na pierwszym planie i takiej malutkiej postaci gdzieś daleko w tle, tak? Że widziałeś całą głębię. I to, mhm. i to napięcie pomiędzy postaciami tak. to była, to, wiesz, to była konkretna, geometryczna figura, i to no, oczywiście było wpisane w fabułę i tak dalej, i tak dalej. I to wyglądało fenomenalnie. No zgadza się, że tego teraz. Już nie ma, ale to nawet wiesz, co nawet w grafice, nawet jak się nie ma grafiki komputerowej, to się od tego odchodzi, w tym sensie, że bardzo często się korzysta z obiektywów, które mają po prostu bardzo szeroko otwieraną przysłonę, tak? 1,8, 2,8 to, mm -hmm. to, to są centymetry tak naprawdę. I to jest mm -hmm. o tyle tańsze, nawet jeśli nie używasz grafiki, tylko po prostu mm -hmm. robisz gdzieś w plenerze rzeczy w studiu z oświetleniem, to, to jest mniejsze wymaganie, jeśli chodzi o scenografię, bo w tym momencie po prostu izolujesz postacie od tła, tak? Odcinasz je. I nie musisz się martwić tym, że na przykład, że jest bajzel wizualny w tle. Tak bardzo. Nie musisz się tak martwić. No właśnie, ale, ale to też jest... No, gdzieś tam mi się wydaje, że, że, że to burzy ten, ten rytek, Jak mówisz, że przez to, że wcześniej te rzeczy były liniki linijki, bo, bo tam... Bo gdzieś to ktoś umiał to matematycznie opisać, nie? Tak jak, jak film... Nawet, wiesz, bo każda część, bo to się tak wydaje, że tak film to się tak nakręci, wiesz, że ktoś ma pomysł, napisze scenariusz i właściwie to z mostu może nakręcić od początku do końca, nie? Ale samo to, jak się buduje, wiesz, jak wygląda scenariusz, co, co powinien mieć film, jak powinny na przykład być pewne sceny pokazane, wiesz, to, że na przykład zanim zaczniesz w ogóle, zanim wymiesz kamerę z, z pudełka, tak się wyrażę, to właściwie masz cały film roz, rozrysowany na storyboardzie no oczywiście, nie? Że, że tak jest napisane że, scenariusz. Że każdy, prze... Każde ujęcie właściwie jest, jest już w, na, na tym obrazku, więc później tylko realizujesz tą, tą wizję, że to wszystko, że ta sztuka, no nie? Ja bym chciał cały czas wierzyć, że że gdzieś to, to wszystko jest, że nie idzie się na jakąś łatwiznę, bo teraz wiadomo, że przez to, że no, no, komputery tak ułatwiły robotę i kamery cyfrowe tak właściwie e, pozwoliły na to, że możesz, e, nie musisz się martwić o to, że na przykład, nie musisz mieć te, te kilka tych ujęć i, i, i one muszą być idealne, nie? Że możesz sobie kombinować jak chcesz, bo, bo ci nie kosztuje taśma, taśma, która była cholernie droga. Właśnie kiedy nie. nie? Znaczy, nie, nawet nie właśnie taśma filmowa była kiedyś bardzo tania. Tylko problem był, no tak, problem to, był z zarządzaniem ale... tą taśmą, w sensie, że tych rolek było dużo, trzeba było je wszystkie przeglądać, mhm. trzeba było je wszystkie wywoływać. Ja pamiętam, te stare czasy tam gdzieś, że, że, że, że wiesz, że kręcili właściwie, ale to już wiesz, te, powiedzmy początki Hollywoodu, że wtedy to była droga taśma, to wtedy właściwie to nie mogli sobie nawet pozwolić, żeby duble robić. No, bo to O, i mogli by... sobie pozwolić. Ja. Jakbyś, jakbyś poczytał albo posłuchał o tej, na przykład tak. e historię Charlie'ego Chaplin'a, jak już doszedł do, do, do konkretnych pieniędzy, to on wyprawiał mhm. cuda, naprawdę. Jed potrafił jedną scenę robić 20-30 dubli na przykład, bo mu się nie podobało bo miał kasę no. na tą taśmę. Także... No tak, no. no. ale to, bo na czym wyrosły takie studia jak Warner Bros., Nie, na tym, że oni kręcili te wszystkie kryminały takie i tak dalej, kiedy, nie wiem, MGM, tak, MGM nakręcili Przeminał z wiatrem? Nie mam pojęcia. To było tego ale bo wiesz, kiedy miałeś taki film właśnie taki, z takim rozmachem, to, mia, to gdzieś tam miałeś jakieś studia, które właśnie kręciły taką hałturę niemal prosto z mostu. No ale to jest... No nie wiem, no właśnie w kinie teraz jest, jest niemal tak, że stawia się na te blockbustery i. Znaczy, wiesz co, ja, wiem, ty, ja też, czy, ja też czy... jestem ciekaw, kiedy ta moda na, na bohaterów komiksowych minie, bo to jest. Ja się dziwię, że to jeszcze się nie wypaliło, bo to się zaczyna robić z tego taki Gitar Hero albo właśnie Assassin's Creed. I, a jestem ciekaw, kiedy. Ona nie minie, ona nie minie, bo skończy się ta historia, prawda? Yy, I akurat na przykład, nie wiem, że Disney potrafi, naprawdę. Oni potrafią odciniać kupony. Oni mają fantastycznych ludzi od tego, którzy, którzy po prostu potrafią tą pokierować marką. No, no, na pewno. No. Zrobili z Frozen nowej bajki, no nie, fenomen taki, że teraz, wiesz, Kopciuszek, te wszystkie y, y, królewne Śnieżki, to one już poszły do lamusa, no nie? Teraz jest Frozen, jest Elza, Anna i, i tylko to się liczy. Ale to mnie I akurat nie dziwi, próba... dlatego, że, ten, że, że Królewna Śnieżka to nie, jest jakiś, to nie jest jakaś modelowa postać dla, dla młodych dziewczynek. To jest pani, o. która śpi. Ale, ale, ale... Znaczy, przepraszam, tfu, mówimy o Bez... świetleniu, e, tak, nie? Pomyliłem się. Nie, no tak. powiedzmy, że Kopciuszek to może jeszcze pobieda, ale, ale brakuje takich, takich, e, takich dziewczęcych postaci, takich, wiesz, no, e, nie wiem, no f, nie. U, f, um, u Pixara była przecież tylko de facto ta. Um, Boże, jak to się nazywało? No. B Brave, tak? A, to ta tak no Tak, nie pamiętam, jak się nazywała. Nie Merida, tylko? Czy Merida? Chyba no, tak. Chyba tak. Także takich postaci jest w sumie. Nie oglądałeś. Ale bardzo sympatyczny film, w, w, w, zupełnie no o Tak, filmem. ale ona się nie przebiła do. do, do, do, do ona nie, oni nie mają. Wiesz, bo Pixar teraz jest właściwie już Disneya, nie więc od, od dłuższego czasu, no więc oni mogliby to zrobić, ale ten fenomen Frozen na pewno pewnie widziałeś nawet wejdziesz sobie do takich księgarni jak Matras, czy Pewnie Empik no. i tak dalej, sieciówek to tam masz, no, tak tak, jak jeśli chodzi o ten mer merchandising e tak zwany, to jak najbardziej. Tak, cały ten, ten i, i wiesz, i nawet jak już ty nie musisz tego filmu oglądać, A. ten film to właściwie to tylko był po to, żeby jakby zacząć to wszystko, nie? Wiesz, ten, ten, ten właśnie Kickstarter, ta pierwsza iska i cały ten biznes związany z komiksami, układankami i tak dalej, to jest niesamowite. Ale wiesz, na, na, to niesamowite. Za, na to był zawsze ja pojemny ja ja ja rynek. nie jak sprzedać właśnie tych supermarketów Na to model. był zawsze pojemny rynek, bo nawet jak się weźmiesz sobie tak teoretycznie niszowego twórcę jak Kevin Smith, to hmm. przecież istnieją, istnieje cała seria właśnie gadżetów z nimi związanych. W sensie nawet dosłownie tak. jego figurki, jego figurki przebranego za Batmana, tak. figurki dj tak. i, I. cicho Boba, tego jest naprawdę sporo. <laughs> Także... To... Jest taki klasyczny nerny. Tak, natomiast wiesz co, mnie, mnie dziwi bardziej, że na przykład to, że Disneyowi, Disneyowi tak udało się zrobić, tak. znaczy wypchnąć i wypromować, że to był taki sukces strażników galaktyki. Nie rozumiem fenomenu zupełnie tego. To jest tak bezpłciowe coś, przynajmniej dla ludzi, którzy jakoś tak siedzą w kulturze i w grach wideo, Aha. i grali, nie wiem, w Mass Effect chociażby to i widzieli Gwiezdny Wojny. To jest takie pójście trochę, wiesz, to ten główny bohater przypomina trochę Hanna Solo. No, ale to jest takie uninspired to jest... totalnie. To, to, jak spojrzysz nawet na styl graficzny tego wszystkiego, to są takie odrzuty po odrzutach, takie bezpłciowe, to w ogóle nie ma charakteru większego. No właśnie, bo, bo ty, ty na to patrzysz jak odrzuty po odrzutach, a, a ktoś inny patrzy, patrz, bo to jest to takie odwołanie na odwołaniu, no nie, że to wszystko to ma jakiś swój, swój sens, bo to, jest, bo, bo to jest han Solo, a to są jakieś stare hity. No właśnie, powiem ci, właśnie to też byłem ale... rozczarowany, że nawet, nawet ta fankowa muzyka z lat 70 była słaba, bo było Dużo, dużo fajniejszych utworów z tamtego okresu można było wybrać. Ale tu powiedzieć, że jesteś pierwszą osobą, która tak kategorycznie i krytycznie podchodzi do, do Guardians, do Galaxy, bo, bo wszyscy mówią, że Strażnicy to jest najlepszy film o tych superbohaterach, bo, bo nie wiem, czy wiesz, ale Strażnicy, oni też się wpisują w tę w serię. One są, on się chyba jakoś tak równolegle dzieje powiedzmy z, z tym filmem i, i gdzieś tam one się z, złączą, bo jeśli chodzi o serię komiksową, to Iron Man, Dołącza do Strażnika Galaktyki. Mhm. On jest jakby jednym, jednym z tych, tych ziomali, tak, właśnie kosmicznych. A tutaj, e, nie wiem jak to będzie wykorzystane, ale. A to, e, to, to napisem, przepraszam, końcu... przepraszam to, gdzie to było, że, że oni są potem um, jakby wyjęci spod prawa i rozwiązani? To w DC było, tak? Justice League zostaje wyautowane i zostaje tylko Supermana, wszyscy inni muszą się iść schować, dobrze pamiętam? Wiesz, co, to pewnie takich resetów to mogło być kilka, to nie, nie mam zielonego pojęcia. Ale, ale, Bo tak, a propos, może, a propos właśnie a propos filmów o superbohaterach, to je, co mnie bardzo pozytywnie rozczarowało, tylko, że to jest to, znaczy, to też jest organizacja komiksu, tylko w formie animowanej to jest Dark Knight Returns, część pierwsza i druga. To już nie jest najnowsza rzecz. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć. Eee, na podstawie komiksów Franka eee, Millera. Eee, nie, chyba. Znaczy, mo może, może miałem okazję zobaczyć tą pierwszą część, ale, ale, ale nie, nie całość. to, to nie. już generalnie, że to jest ten moment, kiedy, kiedy Bruce Wayne znika na ileś tam lat z gotami wraca. Wraca po iluś tam, ponastu chyba latach i już jest... Już, Ale jako już jest gości. Siwi, tak, już jest taki właśnie przypuszczony tak, się wizną tak. I to już nie jest Kevin Conroy, to jest Peter Weller. I on ma tutaj fantastyczny głos. Znaczy Peter Weller ma bardzo bardzo dobry głos, tylko że akurat ja, ja lubię Petera Wellera jako, jako, jako aktora, w sensie, z, z, z, z kilku filmów, w których go widziałem, to, to mi się bardzo podobało, ale a wiesz co, ale teraz spróbuję sobie wyobrazić go jako, jako Jest Batman, bardzo nie, dobry, to... naprawdę. Jeśli ten, jeśli nie miałeś okazji obejrzeć, to polecam bardzo. Najlepiej od, dwie części od razu, bo... Mhm. Ja uwielbiam ja, ja, ja właśnie Batmana tego tak animowanego. Oczywiście on, on się, te, te, te, te części z lat 90 one się dosyć mocno zestarzały, ale jednak... Yy, to, było, to był taki fenomen, jeśli chodzi o, o, o podejście do filmów animowanych, bo oczywiście anime japońskie, no tam były poważne filmy, jakieś brutalne i tak dalej, ale tego nie było na zachodzie. I tam oni balansowali na bardzo cienkiej granicy, bo nie robili oczywiście show skierowany dla, dla, dla młodszej widowni ale jednak mieli jakąś wizję, którą udało się zrealizować. I tam w pierwszym odcinku nawet jest krew na twarz Batmana, ale to później, jak oni mówili w komentarzu, to jest jakby jedyny moment, który ta krew jest, bo później okazało się, że, wiesz, że rating, no nie, to no podskoczyłoby ten, w tym momencie. Ten no to... Nie mogli hmm. pozwolić. Nawet mówili, że, bo, bo też e, tła były malowane na czarnych, e, na czarnych kartonach, mm -hmm. a, a nie, że na, po prostu malujesz na biało i wszystko ten, więc to był bardzo ciemny... E, ciemny program, w tym sensie, że nawet mówili, że po prostu gdyby zrobili tego Batmana jeszcze ciemniejszego, że to był serial jeszcze ciemniejszy, to prawdopodobnie nie pozwoliliby go emitować w telewizji, bo tam są jakieś tak, limity. Tak, tak, tak, tak. Bo do, musisz, do, do, musisz, mieć, musisz mieć Tak, tak, są, dlatego, że dlatego, że, żeby to było to jest zrobione ze względu na e, zgodność to to po prostu z jak największą ilością odbiorników. Tak samo tak, jest z obszarem tak. obrazu. Też masz coś takiego, że obraz, że masz zakres właśnie jasności. To nigdy nie jest 0,255, tylko raczej 16 240. Mhm. A dwa, że jest coś takiego, jak właśnie, jak na przykład są obszary, jakby tego, co się dzieje na ekranie, tak? Masz action safe i chyba jeszcze tam jest tekst safe czy jakoś tak. jak widzisz, na przykład jak są ten materiały z. Um, Jakieś takie dokumentalne z planów filmowych? Nie, to jak jest kamera, to jest pokazany cały obraz w wizjerze, na przykład czy tam na monitorze, takim osobnym, mm -hmm. i masz takie dwa prostokąty jeszcze nałożone na ten ekran. No to ten większy to jest właśnie to action safe, a to drugie to jest text safe, tak żeby to było też kompatybilne z jak największą ilością odbiorników domowych. To zika, to sumie, no to ciekawe, taka ciekawość Tak, tak, tak. Natomiast ja, ci, ja mm -hmm. polecam tego, ja polecam właśnie Dark Knight Returns, czy to w wersji komiksowej, czy w wersji animowanej, bo to prawie, że nie ma różnicy. To znaczy, to jest bardzo wiele. Ja oczywiście czytałem komiks i obejrzałem film. Obejrzałem mi mm. filmy i komiksy, bo to dwie części są na razie. To jest praktycznie przeniesienie mm. jeden do jednego. Jest, jest absolutnie fantastyczna robota, jeśli chodzi o wierność z tym względem oryginału. Oryginał jest generalnie z 80, żeby ci nie skłamać, chyba piątego albo 6, jakoś tak? Mm. Filmy są już troszkę starsze. Natomiast to generalnie jest i komiks, i film dla dorosłych. To nie jest, wiesz, tam tu się, tu się, tak. tu się, że tak powiem, nie patyczkują, tu się dzieją ciekawe, okropne rzeczy, jest bardzo konkretny wątek polityczny, chociaż on powiedzmy nie jest jakoś super dojrzały, bo to jest taki klimat powiedzmy, to jest taki nazwijmy to remake z wojny, z kryzysu kubańskiego, tak. natomiast jest to zrobione dobrze, jest to zrobione solidnie, końcówka jest masakryczna. Końcówka jest świetna, jest ten y, słynny konflikt Batman versus Superman, który został później wykorzystany w paru rzeczach i będzie wykorzystany zresztą w tym nadchodzącym filmie. Aczkolwiek pewnie w sposób dosyć luźny, no i to raczej będzie kategoria PG-13. O, no, to na pewno, Także... ale w ogóle to jest, nie wiem, czy, czy, czy, czy to jest taki trend, który się utrzyma jeszcze przez, nie wiem, 5 lat, 10 czy 20. Mam nadzieję, że nie. Wiesz ale, co, jeśli, ten, ale, jeśli, jeśli właśnie ale, takie filmy tak animowane miały być jakąś alternatywą, to niech tak będzie, bo na przykład nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał zrobić... E, i ja na przykład tak. czekam na to z tęsknieniem, żeby ktoś zrobił Preachera. Jak można, jak można no zrobić właśnie, Preachera w ja wersji, tak wersji tak PG-13 tak. za przeproszeniem? No. Nie, nie, nie. To, to, tylko, że Preacher, Preacher się doczeka wcześniej serialu niż... No właśnie niż tak, niż tak. Raczej, raczej to miałby nawet większy sens, bo przecież to jest no jednak coś no. długi incydent. Bo, bo miałeś powiedzmy Hellblazera w formie filmowej, mhm to był Konstantin z Kieniusem. No okay. Miałeś teraz serial Konstantin, który był bliższy oryginałowi, uh -huh. nawet ta postać wyglądała jak, jak prawdziwy Konstantin, ale jednak to się nie przyjęło. Ten serial, z tego co wiem, został anulowany, uh -huh. nie będzie drugiego sezonu, więc jakby nie wiem, ludzie chcą po prostu taki właśnie, tej, tej takiej Batman, może może też tej, chodzi, tej... nie wiem, czy o I... samego bohatera, no nie, nie mam pojęcia, no Batman jest jakąś taką postacią kultową, którą, którą... Jak, jak, może, może jakoś ba tak Batman łatwiej jest jest docenić to takie właśnie niszowe rozwiązanie, jak, tak, jak ten właśnie dwuczęściowy film animowany. Nie wiem. No tak podsumowując, ja myślę, że możemy bardziej chyba Dark Knight Returns, e, film animowany, bardziej polecić niż, niż <laughs> Avengers of Age of Ultron. Ale jest, to, jeszcze, jest to rozrywka e... naprawdę dla dorosłych ludzi moim zdaniem. No może nie, nie tak. są to wyżyny intelektualne, ale jest na pewno dużo wyższa niż, niż, typowe, niż typowe kino bohaterskie. Na pewno. Ja, się, mm. ja byłem bardzo tak. przyjemnie zaskoczony wszystkim. Od, od właśnie fabuły po, po voice acting. po A Age of Ultron to jeśli ktoś po prostu ma ochotę na takie popcornowe kino e, w Vymaxie, czy tam pseudo ale w 3D to się po prostu ogląda jako taki taki, taki zwykły rozrywkowy zapychacz, ale, ale, ale przyjemny. Nie powiem, żebym się po prostu źle bawił, że, że tak jak wszyscy powtarzają, najlepszą częścią tych wszystkich filmów, które do tej pory się pojawiły z tej, tej, tej całej serii, to był Kapitan Ameryka, ten zimowy żołnierz. No, film jest rewelacyjny i pod względem efektów, i pod względem fabuły jakby to udało się połączyć. Tutaj mamy po prostu jakby rozwinięcie pewnych wątków, pewne zawiązanie, ale to właściwie jest coś, co... Nie oglądasz dlatego, że to ma jakiś taki wyższy cel, żeby ci, nie wiem, ci jakąś taką fabularną ciągłość ci zapewnić. Nie, to jest, to jest bardziej coś, żeby tylko znowu przypomnieć tobie o tych bohaterach i no z tego, co widać, to się sprzedaje, bo film zarobił krocie i prawdopodobnie będzie jednym z tych takich filmów na liście tych naj które zdobyły chyba ten pierwszy miliard zarobiły w jakimś bardzo, bardzo krótkim czasie. Dobrze, Piotrze, dziękuję tutaj Ci za, za to, że zostałeś tak po godzinach, że mogliśmy właśnie takich parę tematów niezwiązanych z grami poruszyć. To Bardzo ciekawe, bo Ty teraz... Co, co porałeś, bo właściwie tak bardzo ciekawie opowiadałeś o tym, o, o pracy operatora. A wiesz co, to by tak, Wydaje bo to, że... troszkę, troszkę tak się poukładało, że, że, że jakby troszkę więcej siedzę teraz w tej tematyce. Chociaż to oczywiście nie jest filmowanie takie typowo, typowo wysokobudżetowe, ani to nie jest kamera analogowa, mhm. tylko zwykła lustrzanka cyfrowa. No, ale staram się douczać jak najwięcej w tym temacie stertagratów związanych z filmowaniem stale rośnie. Głównie właśnie jakieś statywy, wózki i tego typu rzeczy, także no jest to dosyć ciekawa, ciekawa rzecz, jest mnóstwo fajnej literatury na ten temat, także staram się, staram się, zobaczymy jeszcze w jakim kierunku to pójdzie, no, na razie to jest taka, to są, to są albo jakieś, wiesz, jakieś reklamówki, albo na przykład jakieś filmy dla organizacji pozarządowych, NGO-sów tak zwanych, także to, tak. Są, to są fajne rzeczy, to są głównie wywiady, albo właśnie jakieś, jakieś takie fragmenty ilustracyjne. Ale takie kręcenie filmów bardziej ci się podoba niż na przykład robienie zdjęć. Wiesz czy? co? I tak, i tak. Znaczy jedno, mniej, mniej więcej na równi, bo to de facto wymaga bardzo podobnego zakresu wiedzy. Znaczy uzupełnionego oczywiście o ruch. Natomiast, hmm. natomiast wiedza fotograficzna się sprawdza w 100% tutaj. To co, to, co jest fajne, to to, że, możesz, że, że w tej chwili praktycznie każdy może wziąć lustrzankę i po prostu zacząć się uczyć na niej filmować. Jeszcze raz dzięki Piotrze. Dzięki. Dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, że, że wysłuchali odcinka. Pamiętajcie, aby komentować, polecać znajomym, lubić na Facebooku, wysłać też recenzję na iTunes. Do usłyszenia za tydzień. Hej!